Witam, Fantasmagieria, pod podcast o grach komputerowych, konsulowych, ale nie tylko. Odcinek 669. Ja nazywam się Damian Paweł Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski aka Jules. Witaj, Juszu Witam serdecznie. Aka Polska, kronika gier, więc bardzo, bardzo miło Cię słyszeć, drogi Juszu Intensywny tydzień za nami. Zanim przejdziemy, powiedzmy, do Kendera Krem, właściwie takiego, jakby takiego dodatku do naszej ostatniej rozmowy, takiej już pełniejszej, to chciałem cię zapytać, czy w tym w tym czy tej takiej, w tym szumie medialnym udało ci się dostrzec tę wiadomość na temat projektu Helix? No tak. Hell is X, chciałoby się powiedzieć, jakby się chciało być dowcipnym. I wiesz, najlepsze jest to, że przez ostatni tydzień, odkąd ogłoszono, właściwie tylko zapowiedziano, nie, to nawet nie zrobili specjalnie więcej niż tylko taka grafika z jakimś logiem, no spekulacje rozpaliły internet. Część informacji, powiedzmy, to tak naprawdę nie jest nic nowego, i najlepsze jest to, że tak sobie myślę, że, że to jest jak kwestia wiesz, tej samej informacji, tego samego dania, tylko jak podaje go nowy kucharz, to ono ma niby inaczej smakować. I tak się zastanawiałem ostatnio, czy, czy my żyjemy w jakimś Matrixie, bo nie tak dawno odeszła Sara Bond, która była twarzą tego projektu This NXbox Xbox i znaczy tej, tej kampanii i była też zapowiedź tego, że tak, będzie nowy Xbox, ale ten nowy Xbox to będzie takie doświadczenie premium, to będzie ten komputer, PC, No i wszyscy wtedy się dosyć oburzyli. Teraz, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że się wszyscy podekscytowali z tym dekiem. to jest jakieś takie nowe nadzieje rozpaliły. Nie wiem, czy ty, czy ty śledziłeś jakiekolwiek informacje i czy, czy w tobie też ta informacja rozpaliła jakieś nowe nadzieje, czy czy jakoś niespecjalnie się nad tym zastanawiałeś tak bardzo głęboko? W ogóle się nad tym nie zastanawiałem, mówiąc szczerze i powiem szczerze, mówiąc szczerze, powiem szczerze, że mnie to szczerze nie interesuje. Tak. W sensie, że wiesz, to są po prostu jakieś spekulacje. Microsoft jest znany z tego, że mówi jedno, robi drugie. Mhm. Wiele razy tak robił. Nie, żeby jakaś inna korporacja robiła inaczej, ale wiesz, ale jakby rozmawiamy o Microsoftie akurat, nie? Tak. Więc wydaje mi się, że pożyjemy, zobaczymy, po prostu. Tak. No Bo ja takie... mhm. Jestem w stanie zrozumieć jestem w stanie sobie jakoś to wytłumaczyć że mm, po prostu strategia, którą obrano parę lat temu yy, w postaci Game Passa i, i, i tego wszystkiego yy, ulega jakiejś rewizji. Teraz, bo na przykład stwierdzili, że faktycznie tam, że im się biznesowo jednak bardziej opłaca zmienić narrację, bo po iluś tam latach od próby wdrożenia Game Passa wiesz, dla, dla wszystkich okazuje się, że nie jest to takie łatwe i ja pamiętam były wtedy rozmowy, że Microsoft potrzebuje skali, że to musi być tam 500 milionów użytkowników i tak dalej. My jesteśmy cały czas bardzo daleko od tego, wiesz, w Game Passie. Cały czas ten Game Pass, choćby nie wiem, jaką wartość dla, dla graczy oferował i jak dobrze byłby nieprzyjmowany przez graczy, to w dalszym ciągu to jest tam, nie wiem, ile tam jest rzędu 30 milionów użytkowników, plus minus, nie wiem, no nawet niech to będzie plus minus 10 milionów. Yy, więc wydaje mi się, że w dalszym ciągu oni nie, nie są w stanie dojść do poziomu yy, PlayStation Plusa. Tego, tego nawet bazowego, wiesz, PlayStation Plusa, który, za który ludzie gdzieś tam płacą, więc mhm. szczerze powiedziawszy, yy, spożyjemy, zobaczymy. To jest moja odpowiedź na, na te rewelacje. Mhm. A wiesz, szczegóły techniczne i to, że tam będzie to czy tam, no to pewnie, wiesz, PlayStation będzie miało to też pewnie podobne, bo, to, bo jakby te technologie gdzieś tam idą ręka w rękę, wszystko zależy, kto zapłaci więcej z, za bardziej ekskluzywny, bardziej ekskluzywny chip dla siebie, i wiesz, i nawet jeśli Microsoft zapłaci więcej i dostanie nawet bardziej ekskluzywny chip, to doskonale wiemy i to doskonale znowu pokazuje ta generacja, bo przecież na papierze Xbox Series X był mocniejszą konsolą niż PlayStation 5, to bazowe. Tak. Y I wydaje mi się, że di ta, wiesz, diabeł tkwi w szczegółach. Wszystko zależy od tego, jak ten produkt, jaka będzie strategia później wdrażana. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja tylko tak na to patrzę jako takie klasyczne Odwrócenie uwagi na zasadzie takiej, że oni. Od czego? No od tego, że właśnie będą dosyć poważne zmiany w samym tym Microsoft Gaming, nie? Że, że daje się graczom takie pierowe komunikaty, które mówią, że chcecie nową konsolę, będziecie mieć nową konsolę. Ale szczegóły, no to musicie poczekać. Tam podobno nowa CEO, Ashish Sharma, była na GDC. Nie, ale tam już tych szczegółów całkiem sporo było dotyczących obsługi tych nowych technologii, ray tracingu i tak to... dalej. No tak, ale znaczy widziałem, że, jakiś, że ma być jakiś customowy AMD SOC, nie? że ma być nowe, technologia FSR Next. No to, to będzie. Tak, że jakiś ML Upscaling, Multi Frame Generation i tak dalej tak dalej. Więc, no tak, znaczy to są takie piękne, ładne, okrągłe słówka, które mają pokazać, że okej, okay, jesteśmy, jesteśmy cały czas, z, tutaj, trzymamy rękę na pulsie tych technologii, być może nie będzie w tym roku, nie będzie, być może nie będzie za rok, ale Xbox jako marka, jako sprzęt ona nie zniknie. No i to jest taki komunikat chyba, na który wszyscy czekali, bo wcześniej jakby, jakby się nie dwoili, nie troili Phil i, i, i Sarah Bond, Phil Spencer, to, to ten komunikat gdzieś tam umykał I, i, i stawiał no, na rozwój właśnie Game Passa i, i ty, ty, ty, tego, żeby te gry Xboxowe były wszędzie. A zobacz, nie wiem, czy, czy też masz jakąś opinię na temat tego, co, co Sony yy, zrobiło, czyli tak jakby ogłosiło że wycofuje się z wydawania swoich gier na, na pecety. I wiesz, z perspektywy graczy to najfajniej było, jakbyśmy mieli jeden sprzęt, na którym wychodzą wszystkie gry. I zamiast kupować kilku konsol, no nie kupujesz yy, jeden sprzęt i masz tam wszystkie gry. Owszem, to jest piękne, to jest to, się nazywa PC, ale generalnie, kiedy nie ma konkurencji, to zaczynają się dziać złe, złe rzeczy. Więc ja uważam, że dla, na dłuższą metę ta konkurencja, to, ta ekskluzywność gier na różnych konsolach jest bardzo ważna. I to też buduje tożsamość makerską. Ja, to za, ja zawsze mówiłem, że ekskluzywność jest ważna. że Ja w ogóle, wiesz, ja rozumiem, że tak jak mówisz, gracze, czy szeroko pojęta publika chciałaby, żeby wszystko było na wszystkim, tylko że z biznesowego punktu widzenia to się kompletnie nie spina, bo jak się to ma spinać, jeżeli wiesz, jaki jest argument za tym, na przykład załóżmy, że jest Xbox, Playstation i, i PC i, i wychodzą te gry multiplatformowe, to jaki jest argument za tym, jeżeli nie masz żadnej z tych platform, żebyś kupił, no to te Xbox i Playstation to są porównywalne ceny, nawet w tej chwili jest tak, że Podejrzewam, że jeśli ktoś by chciał kupić Xboxa Series X, który kosztuje w okolicach 3000, dam nie wiem, 2800 z jakimiś ogonkami, no to lepiej kupić, dołożyć i kupić PlayStation 5 Pro, które jest jeszcze mocniejsze, wiesz, w tym mm -hmm. tym. Więc, ale jakby zmierzam do tego, że co, co jest tym czynnikiem, a, a teraz umówmy się, po to. Są te gry ekskluzywne, żeby napędzać sprzedaż konsol, żeby napędzać sprzedaż gier, żeby twórcy chętniej wydawali tak. gry na daną platformę, bo ta platforma się tak, a nie inaczej sprzedaje i tak dalej. Jeżeli mamy nawet, nawet tą wieloplatformować, też wydaje mi się, że dla twórców generalnie też jest łatwiej zrobić grę na jedną platformę tak naprawdę i wydać ją, wiesz, nie wiem, na, czy na PlayStation, na Xboxa, mm -hmm. czy na PC ta. Tak. I, I wiesz, wydać to no, na jedną platformę i skapitalizować, nie? I jakby zarobić jakieś tam pieniądze. Jest jak jest, są firmy, które biorą sobie te koszta, wiesz, to kalkulują jakoś pewnie tam kreatywną księgowością, typu te wszystkie elektronikarcy i tak dalej. Ale umów, wiesz, ja ostatnio nawet oglądałem jakiś mecz, yy, czy, a, no wiem, Real Madryt i ta bramka, co Valverde strzelił ostatnia wiesz, gdzie... Przeż tak, na drugie tempo zrobił. Yy, podrzucił sobie tą piłeczkę nad, dostał podanie podrzucił piłeczkę nad zawodnikiem i strzelił, nie? I komentator mówi: Tu normalnie jak na jakimś PlayStation byśmy to tak, oglądali. Tak. Stary, jakby w świadomości szeroko pojętej publiki nie ma Xboxa. stary. Xbox no tak. to jest nasza bańka graczy. Ale to Wie? też wynika z tego, że zauważ, że akurat stadiony w Europie mają na, na trybuny... No, no na trybu, tak, na, to też na, o tym mówiliśmy zawsze. No, ale tak. wiesz, ale to... A Xboxa nie ma. Xbox zawsze y, istniał mocno w Ameryce. 360 oczywiście też y, w Europie, ale jednak to PlayStation był tą marką numer jeden i nigdy im się nie udało podbić innych tak zwanych y, terytoriów. Nie? O Japonii nawet nie wspomnę, bo Japonia to jest... Y, to jest, wiesz, znaczy, oni nawet... próbowali, pamiętam, że wydawali japońskie RPG, właśnie ta Eternal Sonata i takie różne inne tytuły, i niestety e, to nie, nie. No, spaliło na panewce. Nawet wiesz, e, hiszpańska La Liga, wiesz, tam e, też jest e, jest obecny Microsoft, ale jako Copilot, stary. A Copilot, tak, no bo. Tylko, tylko, że oni to w ogóle nie. nie, nie właśnie znowu, nie, nie wykorzystują tego, żeby promować markę Xbox jako wiesz, fajnie. No, nie, no to, mówię, tylko no Microsoft to jest... To jest wiesz, ja, ja też znowu, jakby jestem w stanie sobie to tak wytłumaczyć, że ten, ten, ten scenariusz, że to trochę było tak, że ten scenariusz z budowaniem tej wielkiej rozpoznawalności Xboxa się nie udał. Nie? Z, tej, przepraszam, nie rozpoznawalności, tylko wielkiej bazy danych użytkowników Xboxa się nie udał. Yy, w sensie Game, game Passa, przepraszam, Game mhm. Passa. Tak. O się nie udało, no bo okazało, znaczy nie udało się nawet nie dlatego, że coś było źle robione, tylko się okazało, że to nie jest takie proste, wiesz, to nie jest takie proste, że wstrykniesz palcami i nagle się okaże, że jak wrzucisz wiadro gier do Game Passa, to nagle gracze nałogowo rzucą się na Game Passa, nie, że są jeszcze jakieś inne elementy, które decydują, czy o przywiązaniu marki, czy o jakichś tam różnych swoich bibliotekach, o też wiele razy na Fantasmagierii o tym rozmawialiśmy, o tym, wiesz, dlaczego ludzie są na tej czy na innej platformie i tak dalej, i tak dalej. I rozpaczliwy, że tak powiem, skok fila na głęboką wodę polegał na tym, że to teraz wszystko będzie Xboxem, i wszędzie będziemy wydawać gry, i wszystko będzie Xboxem, i w ogóle wszystko będzie super, ale to wiadomo było, że to też się kompletnie nie uda. I Microsoft po prostu stwierdził, nie, dobra, wracamy do tej starej strategii, może wrócą do tej... Wiesz, ja, ja nie mam aż takiego zdania, ja tam nie, nie, nie siedzę w tej... Ba... Wiesz, ja nie siedzę pół dnia, tak jak ty na Twitterze i tam przeglądam, no tak, ja teraz tak. w ogóle mnie to nie interesuje i nie wiem, jakie są tam komentarze, szczerze powiedziawszy, i, i jak to jest odbierane, więc ja, dla mnie to jest tabula rasa, biała karta, Twitter, wiesz. Ja sobie, jest... ja sobie, patrzę, ja sobie emocji, patrzę na tą na tą miłą, sympatyczną dziewczynę, która y, objęła to stanowisko, ma uroczy uśmiech. Zobaczymy, stary. Zobaczymy, co z tego, co z tego będzie, co z tego wyrośnie. Wiesz. Mm -hmm. Natomiast, wiesz, fakty są takie. <laughs> Xbox Polska został chyba zaorany, nie? Generalnie, czy, ma, czy ten do, czy, do gier, nie? W sensie I Tak, został zaorany jako, jako taki samodzielny y dział i to zostało zaustansowane do jakiejś innej firmy, która, która nadal jakby trzyma te socjale, ale to już nie jest to samo. Oczywiście tam jest jakieś przedstawicielstwo, ale, ale to już nie jest to samo. To już nie to samo, co, co było wcześniej. To samo zresztą stało się z PlayStation. Wiesz, z tych takich komunikatów no jeszcze. Tak, tak, I to mi też, dla mnie to jest zabawne, bo to jest nic nowego, ale jest podane w takiej formie, jakby yy, yy, i wiesz, i najwięksi komentatorzy, my, my też jesteśmy komentatorami, my też komentujemy, ale ja komentuję te komentarze, że tą ekscytację, że Gdzieś tam padła informacja, że znowu chcą wrócić jakby do korzeni tej marki, przypomnieć te tytuły, które ją zbudowały, i tak dalej, więc e, zinterpretowane to zostało jako więcej to ze starego Xboxa, oryginalnego Xboxa, w ogóle tak pierwszej, ze stycznej kompatybilności pojawi się właśnie na, na Xboxie, czy to w formie remasterów, czy po prostu e, no tego, że będziesz mógł te gry odpalić, jeśli, e, jeśli je posiadasz. I, ziesz, i dla mnie i to znowu to jest. To nie jest nic nowego. No wiesz, łaskę, że oni robią łaskę, że jest też na kompatybilność, to dla mnie to jest, to jest absurd, nie? Wiesz, na szczęście to, ta generacja, która teraz trwa, ona to świetnie rozwiązała. W sensie nie ma kwestii takiej, czy ta gra pójdzie, czy nie pójdzie. Właściwie wszystkie gry i na Xboxie one, i na PlayStation 4, na tych swoich kolejnych generacjach możesz odpalić i grać spokojnie i, i nie ma problemu. I dla mnie to jest. To jest komfort, nie? Tylko to się zmieni. To się zmieni i e, prawdopodobnie. Ja, ja nie wiem, jak... czy się zmieni. Znaczy, wiesz, to jak będzie nie Xbox, taki, pe, który będzie PC-em, tak naprawdę, to on nie będzie miał. E, to. to, to z... Znaczy, dla mnie to jest. To jest Ale ja bym nie powiedział, że on będzie. Ja na ten moment nie powiedziałbym, że on będzie PC-em. Ja bym raczej powiedział i, i zresztą to było coś, co zawsze towarzyszyło marce Xboxa, jakby on zawsze był blisko peceta, zawsze ta architektura Xboxa jako konsoli mm. była bliżej peceta i to, że oni teraz jakby to podkreślają moim zdaniem to nie znaczy, że to będzie nagle PC tylko to jest bardziej podkreślane dlatego, żeby podkreślić jak łatwo będzie można robić gry na te teoretycznie dwa sprzęty. W domyśle na PlayStation będziesz musiał robić szpagaty. Chyba, że się mylę i tak nie będzie. Czy znaczy ja bardziej nie. Yy, mnie śmieszy ta, ta, ta informacja czy w ogóle też takie plotki, że skoro to będzie pół, pół PC, pół konsola, nie, czyli znowu jak, jak Steam Machine. A dlaczego to pół ma... PC, pół konsola? No tak, To jest traktowane, że, że to nie ma być, yy, że to ma pozwolić odpalać gry z twoich innych bibliotek. Domyślę, na przykład Steam I, i, i możliwość instalowania Steama na tym sprzęcie, no to to jest kolejny strzał w kolano Microsoftu, bo y, Steam nie musi się dzielić. Znaczy, Steam ma swoją marżę, a... że znaczy, ja mam wrażenie, że Microsoft od mniej więcej premiery Xboxa One yy, w zasadzie próbuje... Czyli jakby Skopiować po śmierci nim, Xboxa, inaczej, po, po, po śmierci, nie, nie, po śmierci Xboxa 360 Microsoft próbuje wymyślać koło na nowo. Jakby próbuję wymyślać jakieś dziwne rzeczy, tu Steam'y będziesz tu, miałeś telewizor, przystawkę, teraz będziesz miał, wiesz, te, te... Zamiast po prostu pójść najprostszą możliwą drogą, którą idzie PlayStation, czyli zróbmy po prostu konsolę do gier. I po prostu zróbmy fajne ekskluzywy, bo się okazało, że w tej generacji, że te ekskluzywy, jeśli przyszły, to przyszły już w momencie, gdzie, kiedy wszystko było zaorane i pozamiotane. I Sony też nie zrobiło jakichś, nie wiadomo jakich ekskluzywów na tą konsolę, ale miało ich ciutkę więcej w tej pierwszej części, tej tej generacji i to wystarczyło, żeby ludzie chętniej sięgali, wiesz, po, po PlayStation i dlatego, żeby się to PlayStation lepiej sprzedało. I mam wrażenie, że naprawdę, to, to jest takie klasyczne, no nie umie... stare powiedzenie mojej matematyczki z liceum, najkrótsza droga jest prosta. Naprawdę, najkrótsza droga jest prosta. No Idziesz chyba, po, po, po, po, że po tutaj, że, chyba, że u... pracujesz w Microsoftie. Chyba, że pracujesz w, w, w Microsoftie, ale tam też najkrótsza droga była prosta, paradoksalnie, jak tą kartkę przebił. Ale wiesz, chyba, że pracujesz w Microsoftie, pracujesz w korporacji i tutaj nie ma prostych rozwiązań, stary. Tu nie wszystkie właśnie. rozwiązania są takie, jakie są. Tak, tak, no bo to też musisz jakby, każda decyzja, którą e, planujesz teraz, ona jest planowana na minimum 6 do 12 miesięcy w przód. No ale wiesz, co... ja myślę, że na ten moment to jest w dalszym ciągu, za wcześnie, żeby cokolwiek tak. mówić i cokolwiek powiedzieć. Nie wiemy, wiesz, nie wiemy. Są różne sprzeczne informacje. Nic się nie wydarzyło tak naprawdę, poza tym, że Microsoft zapowiedział, że nie będzie ekskluzywności, że, znaczy, że będzie ekskluzywność, tak, że, tak. że Sony zareagowało, że też, no, no bo Sony, wiadomo, idzie troszeczkę jakby zawsze patrzy, co robi Microsoft i, i generalnie jakby robi to dalej. I wiemy z perspektywy generalnie czasu, że wydawanie gier na, na wiele platform jest, jest pomysłem... No tak, tak. Ale jest pomysłem dla firm software'owych, wiesz, no. dla firm które się zajmują przede wszystkim wydawaniem gier. Dla, jeżeli, czy, czy robieniem, tworzeniem i, i, dla wy, i później wydawaniem gier. jeżeli dla elektronikars i tak dalej. Oni ro, tworzą grę, chcą sprzedawać miliony, i wiesz i, i, i chcą żeby ona się ukazała na jak największej liczbie platform żeby ten użytkownik miał wybór żeby sobie ale ich nie interesuje tak naprawdę czy wersja na PlayStation się lepiej sprzeda czy wersja. natomiast producenta sprzętu który jednocześnie produkuje gry już interesuje na jakiej platformie bo go interesuje żeby ten użytkownik kupił jego platformę i grał w gry i dlatego ekskluzywność ma sens bo w, wiesz Wydaje mi się, że ta ekskluzywność w tej takiej podstawowej swojej ontologicznej, w tym swoim ontologicznym założeniu zawiera obietnicę jakości. Obietnice jakości, no bo siłą rzeczy te gry i jak spojrzysz sobie wstecz, nie, nie mówmy na chwilę o tej generacji, jak spojrzysz sobie na poprzednią generację, na jeszcze wcześniejszą generację, to gry ekskluzywne to były zawsze dojne krowy tej czy innej konsoli i tej czy innej generacji i to były zawsze gry, które po prostu elektryzowały publiczność. Czy to był kolejny Killzone, czy to był ten Ghost of Tsushima, pamiętam jak się ukazał, czy to był kolejny Ratchet, który technologicznie zawsze wyglądał imponująco, czy Spider-Man, który pamiętam w czasach PS4, ja wtedy nie miałem PS4, miałem Xbox One, to ja pamiętam jak ludzie się tym ekscytowali normalnie gdzieś tam w klubach, jak się grało w bitewniaki, to wszyscy, ale wiesz, Spider-Man na, na PS4, nie? Mm. I wiesz, i, i, i to... Tak to działa. I to, czy nam się podoba, czy nie. I to i też widziałem jakiś komentarz, ktoś tam zarzucał, że my bronimy tych korporacji. Nie, my nie bronimy tych korporacji. Tylko dlaczego ja mam mówić, rozumiem, dlaczego mam się zachowywać jak kompletny półgłówek i mówić o tym, że w, że tak powiem, że że, że wszystko powinno być ja i wszyscy powinniśmy siedzieć. Nie, no ten świat tak nie działa. Te firmy muszą zarabiać. Żeby wyszło nowe PlayStation, to stare PlayStation się musi sprzedać. I tak samo z nowym Xboxem żeby on wyszedł to on musi musi być jakaś podstawa biznesowa żeby on się sprzedał żeby on się tak to przestali to... ich złość się, się przestał sprzedawać. Nie. oni to całkowicie e, e, zarzucili no ale wiesz co właśnie to jest, to jest dobre że ta, te plotki te, e, te te przecieki te informacje nawet niepotwierdzone no spowodowały że znowu też ożyła kwestia tego no wiesz PlayStation 6 i no ja już nie wiem, czy mam wierzyć, że, że PlayStation 6 w 2027 się pojawi, czy jednak ze względu na ceny komponentów, ceny ramu, to jednak się oddali, ale ja nie wierzę zupełnie, żeby to się oddaliło na przykład dalej niż 2028. To by był bardzo rozciągnięty Ależ okres tej generacji. Ja, no dobrze, ale, ale czy... Masz poczucie, że potrzebujesz nowej generacji konsol, tak z drugiej strony, bo ja nie mam takiego poczucia. Wiesz, no, ja tak, uważam, tak naprawdę że. naprawdę gry wyglądają tylko trochę lepiej. Znaczy, oczywiście trochę, ja mówię tutaj w cudzysłowie, niż na mm, poprzedniej, nie? Wiesz, na PlayStation 4. Naprawdę jak sobie popatrzysz, no to kwestia jest oczywiście lepszego ale, klatka znaczy Ja nie zaryzykowałbym niestety takiej tezy, że gry wyglądają tylko troszeczkę lepiej niż na, niż tej generacji na PlayStation 4. Natomiast ja wiesz, ja nie chcę wracać ciągle do PlayStation 4. Ja na ten moment, ja nie widzę po prostu... Tak. Ja nie, nie wiem, czego ty się spodziewasz, bo rozumiem, że ty się spodziewasz, że nagle dostaniesz konsolę z y, jakąś, nie wiem, ultrafotorealistyczną grafiką, którą dzisiaj generują, są w stanie wygenerować, nie wiem, te karty Nvidia po 20 tysięcy, jeżeli w ogóle też, on, bo one też wcale nie są, bo jak tego cyberpunka na nich odpalisz, to on wcale nie wygląda jakoś tam, nie wiadomo jak lepiej, wiesz, to, to, to jest wszystko, to jest wszystko śmieszne trochę, nie? Tak, ale wiesz no Bo, bo to... chodzi o ten, bo, a, a swoją drogą, cały czas, to jest kolejna rzecz, cały czas cyberpunk Staj, jest punktem odniesienia tak. jakiejś grafiki. Gra sprzed sześciu lat, nie? Czy Dokładnie. tam, nie wiem, czy siedmiu, siedmiu. No smaki, pięć nie z hakiem, tak, tak, tak, tak. No przy pięć z hakiem, no tak, dwudziesty pierwszy, się. Yy, więc wiesz, więc to wszystko jest moim zdaniem bardzo takie, no, nie wiem, no ja... Znaczy, wiesz, co jest ciekawe? Bardziej mi chodzi o to, że... Brach mi słów. Że m, doszliśmy do jakiegoś takiego, nie wiem, szklanego sufitu, nie wiem, jak to się ładnie mówi, takiego... Tego spowolnienia, jeśli chodzi o przyrost mocy, no i bardzo stoją. dobrze. I z tego znaczy... się powinniśmy cieszyć. No ta ja generacja się nie trwa. Ja, ja uważam, że ta generacja. Po co ja mam. Przed chwilą kupowałem Switcha 2, dwa lata temu kupowałem PlayStation 5 Pro. Po co ja mam wydawać pieniądze na nową konsolę? W zeszłym roku kupiłem PC, to trochę wiesz, trochę zaoszczędźmy się, te... zadbajmy o te nasze portfele. Po co, po co sobie zakładać tą pętlę znowu na szyję? Wydaje mi się, że naj... niech ta generacja trwa jak najdłużej. Tak, tak, nie, wiesz, nie to wydaje system, się, że ile, wiesz, ile, tak. ile mega RAM miała, miało pierwsze, wiesz, PlayStation i ile miało później mega. No dobrze, RAM ale to ty nie... mieszasz w tym momencie, to są dwie, dwie różne rzeczy, bo to jest oczywiste, że ten postęp dzisiaj jest już troszeczkę wolniejszy. Generalnie, bo już nie ma takich przełomowych odkryć. Jak kiedyś, nie wiem, nagle z dyskietek przerzuciliśmy się na płytę CD, która oferowała nieprzebrane w ogóle pole, yy, tak, ale wrzuca już, pojemności. Nie? Znaczy, ja się tutaj zgodzę z tą już, bo, bo bardziej mi chodzi o to, że kwestia ceny takiej konsoli y, byłaby strasznie podbita właśnie przez cenę RAMu, nawet jeśli. T, y, Konsola PlayStation 6 miałaby mieć tylko dwa razy więcej ram, no bo w sumie taki skok był między PlayStation 4 a PlayStation 5, nie? Tam z 8 giga na 16, więc teraz powiedzmy na 32 giga, ale to już by spowodowało, że taka konsola musiałaby kosztować pod 1000 powiedzmy euro, nie? Czy tam nie wiem, 4000 złotych minimum, nie? I to jest, to jest kwestia taka, że yy, no już. Nie? masz teraz do wyboru, czy skoro tyle pieniędzy wydajesz, no tylko, że to oczywiście no pecety też drożają, no, nie? no ten RAM w pecetach też kosztuje i, i nawet może kosztować więcej, nie, bo, bo wielka firma może mieć zniżki, może mieć jakieś dile, może sama sobie zbudować fabrykę, e, jeśli im się to opłaca, no na przykład Valve tego nie zrobił, nie przygotował się i teraz też była taka plotka, że oni szukają po prostu na gwałt ludzi, którzy mogą im ten RAM dostarczyć. Jeśli oni ich nie znajdą, tych dystrybutorów, to nie będzie w tym roku z Steam Machine. No, oni chcą wydać, z Steam Machine robią wszystko, ale jeśli oni opóźnią o kolejny rok premierę Steam Machine, to już to będzie kolejny rok wiesz, tej technologii, która będzie z kolejny rok do tyłu, nie? Więc, więc moim zdaniem y, cały ten projekt wróci na, na w cudzysłowie deski kreślarskie będą musieli go przemyśleć, nie? Jeśli, jeśli faktycznie Steam Machine się w tym roku nie pojawia, a się nie zapowiada, nie? Znowu fani pecetów, że się tak wyrażę, którzy chcieliby się poczuć, jakby byli na konsoli, no to wiesz, no na Xboxie, no nie, Microsoft wprowadził ten Xbox mode, nie? I ja nie wiem, czy akat z niego korzystasz, bo może nie jest na, jakby Na no Xboxie, bardziej... Xbox mode? Nie, nie, na PC cie przecież on. jak masz Windows 11, to, to masz yy, właśnie taki Xbox mode, który, który sprawia, że masz no, to doświadczenie konsolowe. Nie, ja, ja mam PC. Mode. To jest jak Big Picture właśnie na Steamie, nie? No tylko, że na Steamie Big Picture to już jest od lat. I to też nie jest żadna jakaś taka rewelacja, jakaś nowość. Nie? To, jest, no to, jest, to jest ciekawe. No nie wiem, no, dla mnie y, dobrze się stało, w sumie tak sobie pomyślę, że, że coś tąpnęło w Microsoftie, bo to będzie generować jakąś zmianę. Oby ta zmiana była taka, jak ją próbują nam lukrować w tych pięknych PR-owych y, ogłoszeniach i niech to stymuluje konkurencyjność PlayStation 6, bo, w ogóle PlayStation, bo wydaje mi się, że Sony reakcja na to, co się dzieje, to jest właśnie reakcja na to, żeby jednak znowu budować, budować markę i to jest i to jest taki najważniejsza, najważniejsza rzecz. Nie? No, ale to jest, to jest taki temat, mi się wydaje, że on będzie wracał, bo jak tylko się pojawia jakaś taka wiadomość, to no nie no, to cały świat <laughs> yy, growy reaguje, no ale wiesz, były też inne ważne wydarzenia w tym, w tym tygodniu. Podobno cena tych, tych V-backów w Fortnite spadła, nie wiem, czy z czy, od czy, czy, 20% obniżyli cenę, żeby pomóc ludziom pay the bills. Wiesz, pomogliby ludziom pay the bills, jakby ludzie nie musieli płacić, no nie, jakby po prostu tylko się, wiesz, grali i, i, i nie, nie musieli korzystać z tych tego premium kontentu, ale to już jest inna kwestia, nie, to jest takie uzarzenie, ale drogi. Riuszu, yy, zapytam cię, yy, czy yy, co sądzisz o, o nadchodzącej grze <gry> Crimson Desert na podstawie materiału, który przygotował yy, Digital Foundry na, na konsoli, którą mu yy, dystrybutor gry dostarczył, czyli PlayStation 5 Pro. Czy to nie jest jakby taki ciekawy... Ja wiem, że to jest kwestia taka, że oni no, mieli do wyboru zrobić taki materiał, być może sponsorowany, być może nie... aż Znaczy to mój błąd, że nie sprawdziłem dokładnie. Czy, czy po prostu powiedzieć, że nie zrobimy rzetelny, kiedy już będzie gra dostępna na, na naszych platformach, na wszystkich platformach, będziemy zrobić taki test porównawczy. Czy to jest, czy nie jest ciekawa praktyka? Nie? Bo to, to nie jest nowość, nie? że takie devkity z, z, z graną grom żeby, nie wiem, jak ktoś mógł zrobić wcześniej recenzję? No to, no to jest standard. Dla mnie to wszystko wygląda podejrzanie. Łącznie z tym, y, łącznie z tym, y, co y, po czym rozmawialiśmy chyba, nie wiem, czy rozmawialiśmy, ale co, co, ja wiem, że oczywiście już zostały zaktualizowane wymagania sprzętowe na PC-tach mm -hmm, y, tak. względem tego, czego można potencjalnie oczekiwać, ale cały czas na Steamie, a przynajmniej jak nagrywamy to dzisiaj, w dzisiejszym dniu, to cały czas na Steamie widnieje informacja, że rekomendowanym, rekomendowane wymagania sprzętowe na PC to jest RTX 2080. 2080, tak. tak. No To wiesz, no to. I tylko 150 giga ramu, pół giga RAMu, co ja kadam, giga pamięci. Tak, 150 storage. giga pamięci, żeby zainstalować dyskowej. Tak. Natomiast, natomiast minimalne wymagania to tam jest bodajże 10-60, podane. No to wiesz. No. Moim Czemu zdaniem. Się nie chcę wierzyć, bo ja, 10 jakby... to, nie, nie, jest, to oczywiście... jest karta, która pamięta no Nie, nie ale, ale, ale, ale posłuchaj, ale to, to co, jest, co jest dalej, jakby istotne, że jakby. Już wiemy, że tak nie będzie, bo, bo też w tym samym momencie, zresztą już od kilku dni, yy, wisiała taka aktualizacja, na której, ale właśnie nie aktualizacja tej, że tak powiem, wizytówki gry na, w sklepie Steam, tylko, tylko aktualizacja w. Yy, w, tam w aktualnościach, powiedzmy, na stronie produktu de facto, tam w tych, nie wiem jak to się tam na Steamie profesjonalnie tak. nazywa, ale tam też ci deweloperzy się dzielą za pośrednictwem Steama swoimi nowymi jakimiś tam informacjami i tam właśnie zostało opublikowane i to już wisi też od jakiegoś czasu, że tam powiedzmy, jeżeli chcesz no to tam ten RX 60, 67 6700, 100. tak, że, że tam GeForce 4070 i tak dalej, nie? W, w poszczególnych tych, tych różnych tirach, w zależności, w zależności od tego ile klatek, ile FPS-ów wygeneruje gra, plus się tam będzie jakiś trade tracing i tak dalej, nie? I to jest jakby jedna rzecz, jakby, która mi się wydaje podejście, no stare, no przecież oni, ta gra wychodzi za tydzień. I chcesz mi powiedzieć, że oni tak ciężko pracują nad tą grą. Tak ciężko są, tak ją dopieszczają do ostatnich min, że zapomnieli zaktualizować. że to jest takaś taka niedoróbka rodem z... Nie wiem, no to... Kurczę, no nie wiem, jak to nazwać. Wiesz co, ja patrzę na... na, na, na, na Gdzie tam jest jakiś PR i marketing, stary. Tak, ale na ten oficjalny na nastroń, ten ze strony. I to jest kwestia taka, że oczywiście rekomendowany jest ten RTX 2080, ale nie jest dodane, że będziesz wtedy i tak grał na ustawieniach średnich. No ale to, przepraszam, no to, to, ale to wiesz, to masz w, w, rekomendowany, to znaczy, że na nim sobie przyzwoicie pograsz. W dobrym klatkarzu, w dobrej rozdzielczości, z wystarczającą ilością detali, że twórcy się tego nie będą wstydzić. Chyba, że tam jest ukryta informacja, że rekomendowane to są, powiedzmy, nie będzie się w 30 klatkach na najniższych ustawieniach zagrasz, w minimalnych to po prostu odpalisz, a w, jakby sky is the limit. Mhm, no nie wiem, dla mnie, to dla mnie nie, brzmi to, nie brzmi to dobrze. Dla mnie to nie brzmi dobrze. Ja w ogóle jestem zaskoczony tym, że y, zamówiłeś sobie tą grę w momencie w, którym, y, w momencie, w którym nie wiemy tak naprawdę, jak ona faktycznie na zwykłym, bo ty masz zwykły PlayStation tak. 5, jak ona na tym PlayStation 5 będzie wyglądać. Więc ja nawet na Twoim miejscu w ciemno bym i tak kupił wersję PC-ową, bo wydaje mi się, że na Twoim y, GeForce 50-60, nie 40-60, przepraszam, 40. y, tak. będzie wyglądał lepiej niż na. Yy, niż na... Yy, znaczy, to, to tak, ale wiesz co... Ja, ja kupiłem, nie, nie bo... wiem, czy lepiej, nie sorry, przepraszam. Czy, znaczy, może na zwykłe Playstation to tak. No. Tak, ale wiesz co, bo to jest kwestia tego, to też, no, Albo ja to porównywalnie, próbuję, bo to przecież jedno... Że, jest, jest, że jest, mnie po prostu skusiła ta cena wersji pudełkowej y, 60 euro. Bo... No, ale to jest ty, 250 zł. No. Tak, ja wiem, że można kupić taniej, tam są właśnie różne platformy, można kupić klucz jakiś, pewnie gdzieś do, do kart graficznych będą dodawać yy, Crimson Desert, więc to nie jest tak, że jakby nie ma opcji tańszej, ale generalnie jest tak, że yy, u mnie cena wersji PC-owej to już jest 70 euro na Steamie. Cena wersji yy, tej yy, konsolowej, normalnie w PS Store, to jest 80, więc ja po prostu tak doszedłem do wniosku, że i tak będę chciał zagrać, więc to jest na tyle dobra cena, że później jeśli mi się ta gra nie spodoba, to ja mogę odsprzedać, jeśli jest jakiś problem i mieć to z głowy. No nie? Po prostu też no dzisiaj no zrobiłem dwa, to też ci mówiłem, dwa zamówienia takie trochę, trochę w ciemno, bo, bo ja w ogóle w to demo pragmaty nie, nie grałem. Trochę się sugerowałem tym, że tobie się chyba to demo podobało i, i, i, i mówiłeś, że to jest gra z potencjałem, czy no nie wiem, coś takiego, nie? Że, że, że chyba zagrasz. Chociaż ja nie, ja nie zamówiłem. Tak, I Ja po prostu patrzę i cena na, na Amazonie była z obniżką 16% czy coś takiego i nagle, wiesz, cena 49 euro, co jest w ogóle... Co, ja nie pamiętam, żeby gry nowe tak tanie kosztowały, które były określone jako te, powiedzmy, AAA albo takie z wyższej półki, nie? Bo, bo mamy teraz kilka tytułów, które były... No, są świetne, nie? I, I były sprzedawane na przykład, nie wiem, za 40 euro, a to są duże gry, nie? Na przykład Ark Raiders, nie? To była taka gra, która, która nie była w pełnej e, cenie i... A jednak... A mogłaby być, nie? Ktoś tak sobie pomyślał. Chociaż nie, by, jak... nie mogłaby być w pełni. Znaczy, wiesz, jeśli, mo nie mogłaby być, jeśli oni yy, yy, chcieliby właśnie żeby przekonywać graczy, żeby jednak dokupywali te wszystkie, wiesz, te, te, te, te, to, tą walutę w grze i żeby później sobie te inne rzeczy. Wiesz, no bo jak komuś się gra spodoba, to czasami czuję się nawet zobligowany, żeby jeszcze dorzucić tak, wiesz, dokupić sobie tą wersję deluxe, wiesz, gry, nie bo to przecież to jest tylko jakieś dodatkowe, nie wiem, kilkadziesiąt złotych kupić sobie parę skórek, no i żeby tak jakby pokazać temu deweloperowi, że kurczę, jak mi się ta gra podoba i chcę, żeby ona się trzymała, bo widzisz, mamy, mamy teraz, no teraz jak nagrywamy, w, nie, już się skończyło, wczoraj pożegnaliśmy Highgard, który zaliczył absolutny Twoja zjazd, tak, nie, właśnie, nie, nie no, Wieś, jest, inna to, gra, to, która jest ostatnio no, moją kurczę. ulubioną Przekonała mnie jak jednak e, e, Słaby jest e, ten, ten gameplay lub Tak się ładnie to mówi, ta rozgrywka Ta, ta pętla rozgrywki, rozgrywki W Highgardzie. I ja jeszcze próbowałem wrócić tak, żeby sobie zobaczyć Co i jak i w ogóle Mnie to już nie wciągnęło Tam, tam byłby może potencjał, może gdybyśmy na przykład Nie wiem, grali drużynowo i, i, I Nie wiem, tak się wciągnęli jak w inne gry To może byśmy coś wyciągnęli ale gracze też nie dostrzegli tego potencjału i ta gra w tych ostatnich dniach to miała kilka, kilkaset osób na tym, więc to jest, to jest przykre, nie? no bo, bo nawet po tym w dniu premiery tam było kilk, nie wiem ponad sto, ileś tam tysięcy, nie wiem dokładnie jakie to były liczby, już nie musiałem zerknąć na, na tym, ale to są te, te graczy grających jednocześnie, więc to też nie przelicza się powiedzmy na, na liczbę ściągnięć w żadnym stopniu, ale też oddaje powiedzmy popularność gry, nie, niewątpliwie. I teraz e, wiesz, że taki Slade Spire dwójka, nie? No to to, są, no, to jest gra, która osiągnęła liczby, jeśli chodzi o, o sprzedaż i, i liczbę graczy y, grających jednocześnie, e, podobną do Six Songa. No to jest, to jest niesamowite. To też pokazuje wiesz, potęgę tytułu, potęgę marki i, i, to, jest, i to jest istotne. I e, pożegnaliśmy High i wiesz, ciężko jest właśnie zrobić jednak grę, która, która by ci tak wciągnęła, żebyś chciał jeszcze wydawać te pieniądze. I żeby to. E, więc, więc jakby oni, nie wiem, jeśli ludzie mieliby jeszcze zapłacić za za, za Highgarda, to prawdopodobnie on by jeszcze krócej e, funkcjonował. I aczkolwiek nie, nie, nie jestem fanem takiego, jakby to się mówi, tego kopania leżącego, no nie, bo, bo, bo Highgardowi nie szło i, te, i szkoda tych deweloperów, to myślę, że jeśli tam jest talent, jeśli to są naprawdę e, zdolni ludzie, a z tego, co, co tam w CV mieli, no to. Że doświadczenie mają, to nie szybko znajdą pracę. Tylko teraz jest takie ogromne przetasowanie na, na rynku yy, tych studiów. Nie? Nawet jeśli masz sukces, a nie podobno teraz się pojawia jakaś informacja, że zwalniają w yy, DICE, a przecież Battlefield 6, yy, no to jednak jest sukces. No i tak, no, to nie wiem, no, źle się dzieje w, w państwie w państwie duńskim. Ale a propos tych liczb, prawda? Yy, yy, tak yy, płynnie ją zahacze. No bo tej, tej, po tej pragmacie to tylko chciałem tyle powiedzieć, że faktycznie zamówiłem, i tylko że ona dopiero wychodzi za, za miesiąc. nie? Tam była w 22 kwietnia, czy jakoś tak. Więc jeszcze sporo, sporo czasu do premiery i cieszę się, że akurat też w dobrej cenie. Co mi się nie zdarza, bo ja w ogóle yy, przez, przez wiele lat yy, przestałem yy, robić yy, zamówienia yy, przez sprzedażowe, bo yy, Uznawałem, że, że kupowanie kota w worku je, jest złe. No ale z drugiej strony, akurat, no, e, mam jakiś taki, nie wiem, jakiś taki, tutaj nadzieję, że właśnie te, i ten Crimson Desert i Pragmata to będą e, dobre, dobre tytuły. No ale zastanawiam się, co Ciebie skłania do Crimson Desert? Bo ja mam wrażenie, niestety, że y, wszyscy się podniecili tą grafiką. I, i tym, że wow, że, że walka wyjęta z Black Desert i teraz przeniesiona do gry singleplayerowej. No ale umówmy się, Black Desert to jest, wiesz... To jest MMO chyba, tak? Nie. No MMO, ale, ale takie niby darmowe, ale wiesz. Ale nie do końca. Ja, no tak, ale jeszcze ja w ogóle nie, nie kojarzę mm, yy, tak naprawdę tej walki w Black Desert i no jest I tak samo nie... wygląda jak w, jak w Crimson Desert, no, może. Być może. Ja się tego chciałem... czasu interesowałem, bo swego czasu, pamiętam parę lat temu, szukałem jakiegoś MMO, żeby sobie pograć i tak wróciłem do Warcrafta, ale... Chciałem, może chciałem zagrać jakieś epic fantasy, no nie, w którym, w którym po prostu masz bohatera takiego, z którym mógłbym się utożsamiać a, a, a. I, i tyle, nie, i, i posiakać tych Myślę, tych że typu... powinieneś zagrać w Dragon's Dogma 2. Znaczy, wiesz co, jak sobie tak czasami wspominam, jakie miałeś ciekawe przygody. Jakie tam są interesujące te postacie niezależne, które z domu chodzą, nie? tych Giernków, tak, tych jakichś tam nie no, nie, gra, jest, ruchów, tak? gra jest świetna. Ja A. niestety ubolewam, że ją przechodziłem w czasach, kiedy jeszcze nie było tych wszystkich patrzy na 40 klatek, na 60 klatek i tak dalej. Bo skończyłeś, tak? Przyszedłeś ją, tak? Ja, ja już tam drugi drugie przejście, tylko przestałem grać, nie? No, bo przyszły A. inne gry. Tak. Więc no, tam utopiłem też jakieś 60 godzin, w, generalnie w tym Dragon's Dogma, ale ta gra, jest, ta, ta gra była świetna i też było kapitalne, że ja w ogóle nie, niektórych rzeczy nie spotkałem, ale chyba bym chciał wrócić do tej gry, by mi się strasznie podobała. Mm -hmm, mm -hmm. No to jest są... jeden z naj, najmniej, naj, najbardziej niedocenionych tytułów ostatnich lat. Mam wrażenie. Wiesz co, mi się wydaje, że, że był doceniony w tym sensie? Muszę... Nie, nie był doceniony. Była, była wielka afera, jakieś mikropłatności, które nie, kompletnie do niczego nie były w ogóle w grze potrzebne. Bo ja tą grę skończyłem bez żadnych Ach. mikropłatności i nie miałem takiego poczucia, że czegoś mi w tej grze brakuje ale miałem za to niesamowite poczucie przygody, eksplorowania świata, którego nie znam, wiesz, podróżowania po nim, spotykania różnych postaci, wiesz, uczestniczenia w questach, które nie ciągną cię za, wiesz, za nos i ci mówią, masz dokładnie tu przyjść, tu jest znacznik, tu masz stanąć i jak tu tak. staniesz, to się teraz włączy, wiesz, scenka filmowa. Mhm. No Także... nie, no, to, jest, to jest fakt. Zresztą ja jak raz, czy w ogóle teraz możemy tak, tak płynnie przejść, co ostatnio graliśmy, i ja myślę, że ten jeden temat tą największą grę to zostawimy sobie na koniec, bo ona po prostu jest moim zdaniem taka najbardziej. tak, czas leci, więc ja chciałem Ci podziękować że poleciłeś w ostatnim odcinku grę Kryzol właśnie teraz wyciągam do Ciebie dłoń z moim sygnetem, żebyś ucałował no i tutaj dwa milimetry od sygnetu właśnie moje usta się pojawiają i głęboki ukon. Crystal Theatre of Idols no to jest gra, której, której od dłuższego czasu mi brakowało. No, trochę mnie um, zaciekawiłeś tym, tym porównaniem do Bioshocka i ja y, y, widzę te, te, te porównanie, ale dla mnie to jest jakiś taki właśnie bardziej survival. Ale to, to ja, ja to przeczytałem osoby. w opisie. Tak, ale no bo to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawa gra. Gdzieś zasłyszałem. Tak, tam jest dużo takich wspólnych cech um, z Bajoszokiem oczywiście, jeśli chodzi o na przykład narrację, tak? My jesteśmy jakimś bohaterem, który nagle się pojawia, to chyba na wyspie, tam jest jakaś taka y, dziwna sekta, tak mi się wydaje. My jesteśmy właśnie tym, y, tym, tym żołnierzem, który szybko zdobywa tą moc wciągania, absorbowania krwi y, z, z truchła i z, z, z ludzi martwych. No, wiesz, kurczę, teatr niesamowitości, nie? Wiesz, to, i, to, i ten moment, w którym my faktycznie Yy, wiesz, bo prog jest dosyć długi W ogóle to jest najlepsze, że ja już mam Ponad 10 godzin W grze, może i nad więcej I ja dopiero jestem w drugim rozdziale Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu Gram bardzo tak Jakby to powiedzieć Że ja nie, nie korzystam z poradników Nie, nie, nie błądzę to jest, to jest bardziej w esencji niż, niż Immersive Shooter, jak to się ładnie powie, mówi e, Tak jak był Bioshock że To jest bardziej survival horror że mamy te elementy survival horroru, na przykład, nie wiem, to w jaki sposób my, um, zarządzamy ekwipunkiem, jakie mamy zagadki środowiskowe. Są w ogóle niektóre zagadki tam są takie świetne e, momenty, w których musisz po prostu czytać notatki, obserwować e, otoczenie i później masz jakiś, nie wiem, no, przykład nam, nie? że masz e, nie wiem, domino i to taka jedna z prostszych zagadek, nie? że jesteś, jesteś w pomieszczeniu, w, na którym e, zamek to jest jedno, jedna wielka taka, taka obrotowa tarcza, na której są klocki domina. I e, na dole, nie pod, pod balustradą, jest, jest są jakieś stoliki, tam nie wiem, gracze, ludzie grali w, w domino i po prostu obserwujesz po prostu te, te stoliki. Nie masz żadnej podpowiedzi, jak masz to pokładać. To nie jest trudna zagadka, ale wiesz, uwielbiam takie rzeczy i tam jest kilka takich momentów. Gdzie wiesz, gdzie, gdzie musiałem na przykład, nie wiem, ustalić y, szyw do, do sejfu, No to tam to jest albo coś, co czytasz w notatkach, albo gdzieś właśnie z jakiejś obserwacji otoczenia. Jakieś takie rzeczy y, typu y, musisz otworzyć drzwi, ustalając na przykład, kto w jakim pokoju mieszkał. No nie? Masz tak jakby takie y, plakietki z imionami obok, obok y, y, liter na, na takich drzwiach i musisz je ułożyć w odpowiedniej kolejności, żeby. Znaczy nie w odpowiedniej kolejności, tylko przypasować do tych mieszkali, i też obserwujesz pomieszczenia, czy też jakieś, jakieś zapiski, jakiś list. Ja dawno się tak nie, nie wciągnąłem, właśnie coś takiego. A druga rzecz to jest no faktycznie ta oprawa. Nie? Ona ma yy, no dosyć taki, nie wiem, yy, ta, ta, ta hiszpańskość, nie, i ta taka, taka, taka religijność nie przebija się w całej tej, tej oprawie, aczkolwiek. Nie powiedziałbym, że ona jest jakby, nie wiem, nasycona jakąś taką znaną wiarą. Bardziej mi się wydaje, że to jest jakaś taka, taka, taka sekta w tym wszystkim. Nie? Więc, więc jakby nie, nie, nie będę tutaj mówił, co ona mi może przypominać. Ale dla mnie no to jest takie małe, małe odkrycie. ja się bawię, ja, ja, ja yy, eksploruję, yy, rozwiązuję te zagadki. Yy, walka, przynajmniej w na, na tych, tych pierwszych... Yy, w pierwszych etapach jest właśnie też, jak survival horrorze. Przeciwnicy to są takie jakby manekiny, które, które na początku są wolne, później mogą gdzieś przyspieszyć. Pojawia się taki wróg, coś jak Nemesis chyba w, w Residentach, nie? Że, że goni cię, ale ty musisz uciekać, bo nie możesz go pokonać. Nie? I to, jest, to są dla mnie takie, takie, takie elementy, które, które wiesz, sprawiają, jakby są kwintesencją survival horroru. I, I to wszystko, jeśli chodzi o miejsce, o, o, o prawę, o ten klimat, taki, ten, ten jeden z głównych hubów takich miejsc, gdzie my jesteśmy, to jest takie wesołe miasteczko, taki, ty, e, jakby to powiedzieć, no takie wesołe miasteczko, nie? I tam mamy różne jakieś aktywności z tym związane, które pozwalają nam, na przykład, no nie wiem, zdobyć bilety, które wymieniamy na jakieś nagrody, no nie żeby rozbijać naszą postać, rozbijać, zdobywać tą walutę w grze, która... E, którą wydajemy na to, żeby właśnie, nie wiem, u takiego e, enigmatycznego, takiej enigmatycznej wiedźmy e, kupować właśnie jakieś ulepszenia, no noby umiejętności, więc w ogóle Kryzol, of Wilds gra za tę cenę, bo na Steamie, w, w tych obniżkach wszystkich, ona e, nie wiem, kupiłem za chyba jakieś 15 euro, no to to nie jest, to jest, to jest dla mnie w ogóle, dla mnie to jest niepojęte, że ta gra tak, tak, tylko tyle kosztuje. Ja nie wiem, z czego to wynika, wiesz, w tym sensie, że dlaczego... No bo to jest mała on... gra, małe studio, no. no. ale wiesz, że oni, że oni nie wyceni tej gry, bo mogliby, wiesz, ile jest takich gier, które są nawet nie na tym poziomie, a są, a są dużo droższe, dużo, dużo więcej kosztują i, i, i nawet nie dostarczają tej, tej frajdy, więc dla mnie to jest, to jest szok. I to też pokazuje tą siłę właśnie takich, takich mniejszych tytułów, nie wiem, że że nie musimy czekać na, na te wielki hit, na te tripleje, na te, na te wielkie produkcje, tylko raz na jakiś czas trafi się taka perełka yy, właśnie jak Kryzol, yy, Bidol, Idols i, i wiesz, i mózg rozwalony, nie? Że można coś takiego yy, zrobić. No. A druga rzecz to jest gra, którą, to też mówię, mówiłem, że trafiłem na nią przypadkiem, klucz yy, dostałem od yy, Game Press, takie taki firmy y, zajmujące się właśnie y, y, promocją gier mniejszych, niezależnych. I ja miałem jakąś taką potrzebę chyba zagrania w jakiś y, full motion video i y, y, właśnie gra Ladies, don't tape, my, don't tape my immortality. Ja nie wiem, przecież y, zerknąłeś już na, na jakiś filmie, na jakieś zdjęcie, żeby zobaczyć, co to jest. Film tak, i się znawiam po co ty w takie gry grasz? Do ja, znaczy, liczyłem ja na właśnie, momenty. Liczyłem, no dokładnie, dokładnie. To jest gra, w której my jesteśmy jakimś takim młodym adeptem w jakiejś. Znaczy, grałem w wersji angielskiej i to było tłumaczone, że to jest sekta kultywatorów nieśmiertelności. I my jesteśmy tym rodzynkiem, który jest otoczony właśnie pięknymi kobietami. Wszystkie tam są nazwane: nie? starsza siostra, tam, młodsza siostra, mistrzyni, jakaś. Środkow... No, bo dziwne, dziwne są to imiona, tak nadane jakby z rangi, ale generalnie my jesteśmy właśnie w, w, w, tym, w tym, w tej świątyni i my jakby zdobywamy, wiesz, kultywujemy w sobie właśnie te, te, te moce, te, żeby później, nie wiem, ewentualnie, kiedy przyjdzie taki moment, wykorzystać je w jakimś takim starciu. nie? Ale to jest absolutnie zupełnie nie, nieistotne. Co jest ciekawe i być może właśnie yy, wiele osób się skusi, że ta gra, przez to, że jest full motion video, w całości jest oparta na nagranych na, na, na, na filmach. Tam jest kilka takich momentów, że się gdzieś zatrzymujemy, możemy na czymś kliknąć, ale generalnie jest tak, że to jest taka yy, wizualna nowela, ale w pełni animowana, więc, więc tej, tej, tej gry, tej interakcji jest y, absolutnie minimum i, i y, szczerze mówiąc, to były takie momenty, bo chciałem po prostu zobaczyć, jak się ta historia skończy, to w ogóle nawet już ignorowałem, to, co, co tam się dzieje, no i tak dalej, ten tekst, bo tak jak powiedziałeś, ja liczyłem i faktycznie trochę tego jest, ale nie ma jakby przekraczonej pewnej granicy, że tam będą jakieś takie, wiesz, innuenda, niedopowiedzenia, jakieś mrugnięcia o okę, bo Wszystkie te, te, te, te dziewczyny no są, nie boję się tego słowa użyć, urodziwe, atrakcyjne, piękne. I, I widać, że my budujemy jakieś takie relacje z nimi, nie właśnie reagując z czasami musimy wybrać między tom a tom i tej się to nie spodoba, to nie wiem więc... Ale to nie jest znowu też symulator randkowy. To jest po prostu generalnie... Y, Film półinteraktywny, no bo, bo naprawdę tam nie ma zbyt wiele do roboty. Tam nawet niektóre wątki to tak się specjalnie nie, nie spinają. Wszystko jest tylko po to, żeby gdzieś tam w jakichś takich, czasami do jakiejś takiej sytuacji doprowadzić, że wiesz, tutaj te oddechy, te twarze gdzieś się spotykają bliżej. No, jest jakieś niedopowiedzenie, jest jakaś dwuznaczność, jest jakaś gra słowami, ale nie wiem, czy to jest kwestia kultury, bo to jest gra w całości po chińsku. Są chyba teraz dodane polskie napisy, ja grałem z angielskimi, więc ona nie ma, ona nie przekracza tych granic, więc, więc e, może kogoś rozczarować, ale powiem tak, że, że mnie po prostu rozbawiło, że y, y, jest gra, w której, w której e, jakby ten element, nie, z jednej strony jest i mógłby sprzedać tą grę, a z drugiej strony on, w ogóle moim zdaniem nie popisali się, jeśli chodzi o samą grę. Wiesz, że, że yy, trochę się rozczarowałem po prostu pod koniec, że, że tam nic nie, nie zaoferowali, w tym sensie, że być może nie udało mi się odkryć jakiegoś takiego zakończenia dodatkowego. Nie, nie zrobiłem wszystkich wątków. No tam, tam jest jeszcze parę rozgałęźnie, ale e, e, raczej, raczej pod względem właśnie takim estetycznym. E, można sobie zobaczyć kilka e, fragmentów tej gry na, na, na jakimś e, YouTubie i prawdopodobnie e, to będzie wszystko, co, co w tej grze kiedykolwiek e, się wydarzy. Więc e, takie małe Ale do Kijuszu. To jest tak, e, tak w, no, wspomniałem o tym, e, bo, bo e, trochę liczyłem, że to mogłaby być taka gra, która... Mm, Rozpaliłaby mi znowu, jakby taką e, miłość do, do full motion video gier, ale niestety to się nie wydarzyło. Za to wciągnąłem się przeokrutnie w grę, o której rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli w Maraton. I e, to jest chyba taki przypadek. A nie że... rozumiem, nie zapytasz, co ostatnio grałem. A to nie, przepraszam. Nowe, nowe zwyczaje na Fontes panują. <gry> nie, tak się rozgadałem. Przepraszam, drogi Juszu, to wybacz. E, więc, e, jeśli chodzi o mnie, no to były takie dwa małe tytuły, e, które, które jakby pomiędzy tą jedną dużą grą grałem, ale m, bardzo jestem ciekawy, co ty ostatnio już e, grałeś, co nie było ogromna M. No więc ja grałem tak: w Slay the Spire 2, grałem w World of Warcraft Midnight i. i w grę na M, i jeszcze w Call of Duty nowe. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Także nie wiem, wybieraj, o czym chcesz. Znaczy wygrać. to Midnight, to ja rozumiem, że to jest, to jest jakiś nowy dodatek, który dla mnie się pojawił, tak? I... okazuje się, że miałem jeszcze subskrypcję w WoWie, no to kupiłem sobie ten nowy dodatek, żeby sobie pograć. Ale to jest dodatek do, do, do wszystkich wersji, bo, bo mi się wydawało, że ty grałeś tą wanilę. Nie, nie grałeś wanilii, ty grasz normalną, tą taką oficjalną, główną wersję. Znaczy w World wersję Vanilla, World of Warcraft, to ja grałem, wiesz, 20 lat temu, ale... w no tak. ale w wersję ja już od dodatku tak naprawdę od War Within wróciłem sobie tak do WoWa casualowo, żeby sobie, wiesz, tam pozbierać potłuc, mobki i sobie porozwijać, bo tak naprawdę w tym wydaje mi się, że ten Dragonflight był super dodatkiem, bo też robiłem mnóstwo questów z niego i strasznie mi się podobało i te latanie na smokach, które wprowadzili i tam ja wiem, że ono pewnie było gdzieś tam inspirowane Guild Wars 2 i tak dalej, w sensie mechanicznie, że tam, że to nie jest tylko tak, że latasz na smoku, tylko tam jest cała mechanika lotu dodana i, i ten, i wiesz, i tam się z, jakby łachy tą wysokość i, i, i tak dalej, więc to jakby to wszystko jest gdzieś tam wzięte pewnie, bo, bo super jest zrobione w Guild Wars 2 generalnie jeżdżenie na tych różnych y, istotach. Ym... Ale, w, ale wiesz same questy, sam świat, no ale War Within mi się strasznie mi się podobał War Within, bo tam w ogóle ta nowa kraina to była wiesz, już pomijam oczywiście te kwestie, które oni pozmieniali, ale, ale cała ta, wiesz, ten, ten cały nowy świat cały nowy kontynent otwarty to gdzieś był pod ziemią nie? łącznie z całym goblińskim miastem, wiesz, takim szalonym gdzie tam się, takim trochę wzorowanym na Ameryce lat 30. Prohibicja, Al Capone i tak dalej nie? genialne jeszcze Aha. z takim specyficznym humorem warcraftowym i tak dalej nie? Więc, więc wiesz więc ja po prostu uważam, że Warcraft się bardzo ciekawie zmienił nie? mnóstwo kontentu zostało dodanego dla, dla graczy każualowych, dla graczy do grania solo dla, wiesz, czy, czy to tylko oczywiście no wiesz, no wiesz, to jest to kto lubi, no bo ty nie, nie lubisz tego gameplayu takiego powtarzalnego bo to wszystko zasadza się oczywiście na jakimś tam tym klasycznym World of, World of... World of Warcraftowym wiesz, gameplayu, no a Midnight no jakby idzie, idziemy dalej, nie? Jakby, Bo generalnie te od War Within miała być trylogia, War Within, Midnight i trzecia nie wiem jak się będzie nazywać, więc gdzieś tam będzie, nie? Więc ja sobie tak y, tłuczę, nie? Gram, chodzę sobie po tych różnych tych, robię sobie od czasu do czasu jakieś tam y, dungeony z randomami, bo uwielbiam zawsze, uwielbiałem, uważam, że żadna MMO nie robiło tego tak dobrze jak, jak World of Warcraft, próbowałem grać w Guild Wars to tam jest po prostu huzia. na YouTube. Buzia. Wszyscy leją tego stwora, wiesz, na pałę. A Tak, w Guild Wars 2. Natomiast w Warcraftie, wiesz, no jednak ja się wychowałem po prostu MMowo na tym podziale tank, healer i DPS, nie? I jakby przy całym tym, przy całych tych zmianach, że generalnie ten World of Warcraft dzisiaj jest tak skonstruowany, że po pierwsze może sobie, do... ja pamiętam, wiesz, ja, ja grałem w czasach, jak każda zmiana speku, czyli tej specyfika, tej, tej swojego drzewka talentów w Warcraftzie, to kosztowała jakieś gigantyczne pieniądze złota i to, nie, to się tak nie zmieniało tego, po prostu byłeś tym tankiem, to chodziłeś z tą specyfikacją tanka, jak sobie pograć DPS-em, to, to sobie robiłeś alta i na drugiej postaci tak. robiłeś sobie postać DPS-ową, nie? Yy, natomiast yy, no bo gdzieś tam takie były, a nie inne uwarunkowania. Oprócz tego jakby, nie wiem, tego nowego, nowego miejsca, nowy, nie wiem, pojawiły się myślę, nowe postacie, nowe... No tak, no to jest, wiesz, jest oczywiście ta główna zła, która gdzieś tam idzie od tej pierwszej części, która znowu y, chyba pod koniec tej, tej, tej War Within, y, gdzieś tam, y, że tak powiem, y, teraz w zasadzie wraca jako znowu ta zła, y, bo Aha. na początku była, a potem tam zyskała, wiesz, bo tam możesz sobie zrobić takie fajne podsumowanie tej całej fabuły, chociaż ja tam średnio nad tym nadążam, powiem szczerze, bo to, wiesz... Ja... Ostatni World of Warcraft, którego grałem tak dawno, dawno temu, to był zdecydowanie Wrath y, of the Lich King. Pamiętam, to był. Y, to nawet miałem edycję kolekcjonerską w takim pudle, wiesz, wielkim. No, także wiesz, ale to, to ja sobie tak, tak gram, bo, bo ja lubię po prostu, wiesz, to jest taki mm -hmm. jakiś moje guilty pleasure, ten, ten World of Warcraft, a że mam jeszcze subskrypcję aktywną jakoś tak do połowy tego roku, to wiesz, to, a w ogóle nie grałem, to... kupiłem subskrypcję na rok a, i, aha, po, to... i praktycznie w ogóle nie grałem, nie? A to le taki lepszy deal, jak na, na rok kupujesz, tak? Czy to jest jakiś taki... No lepszy tam wychodzi trochę taniej, nie? Tam niż, niż normalnie, ale... Ale wiesz, ale to jest World of Warcraft, to jest ta jakość. Wiesz, to hmm. mimo wszystko to jest jakość, nie? Że jakby ty płacisz, to, to nie jest kolejny Call of Duty tak. w Game Passie za darmo, tylko to jest World of Warcraft, który jest płatny i który oferuje ci, wiesz, tak. jakby sprawdzony, przetestowany content, cały czas się zmienia ta gra i tak dalej, i tak dalej. Nie, no nie, nie. jestem jakimś ekspertem World of Warcrafta, nie chcę się tu wypowiadać. Jestem starym weteranem pierwszego podstawowej gry, Barning Legion, grałem jeszcze także że rajdowałem i tak dalej, a, a to później pomyśl, też chyba ile? 22 lata ma? No, 22, 22 to nie, 30, ale no, 20, tam nie, 7 2004? chyba, szóste. Nie. 2004, World of Warcraft? O no, kurczę. To Bierz, może. I, no. no i widzę też no. te zmiany, bo teraz chyba, oprócz tego, że możesz mieć subskrypcję nie i tak dalej, to chyba jeszcze jest jakaś taka grze waluta, nie, do kupienia, tak, że to, to się chyba zmieni. Nie, nie, możesz sobie za, za złoto w grze, możesz sobie wykupić miesiąc subskrypcji. A, no to też jest chyba też fajne, nie? Że, że no komisji, fajne, ale graczy. to raczej dla jakichś naprawdę takich półprofesjonalnych graczy, nie? Takich, którzy wiedzą, jak to złoto tam i czy oglądają te tutoriale, jak to trzepać i tak dalej, nie? No to, to, tak. Ja. to tak. No pięknie, pięknie. Ale, a Slade Spire 2? E, czy... no. Chciałem, że cię zaskoczę, ty Pał, No, zaskoczyłeś. Ty nawet nie, nie kupiłeś tego, tylko po o to, że cały Steam gra. No bo patrzę i tam były chyba jakieś 500 czy 600 tysięcy ludzi, wiesz, więc to są liczby, które... I wśród nich twój kolega Jules. No właśnie, no nie? I... Ale też pytanie. Bo ja rozumiem, że tam jest wiele, wiele zmian, chociaż gra wygląda bardzo podobnie, jest wiele zmian. Nie, ale chyba to wiele Taką zmian. główną jest to, że chyba tam jest jakiś multiplayer, nie? I to mnie zaszkodził. A, no tam tak, się... ten multi... tego nie, tu, nie próbowałem, wiesz, bo na razie jestem, ja bardzo mało grałem w tego Slay the Spire, ale przeszedłem już na przykład pierwszego bossa z pierwszej wieży i teraz walczę z ostatnim bossem w drugiej, drugiej wieży, jakby, nie drugiego mm -hmm. tego, także nie, nie, nie wiem, no ale wiesz, ja, ja dużo grałem w Slay the Spire i na pewno taki, z kilku takich nowości, przynajmniej nie pamiętam, żeby to było, jest wprowadzone opancerzenie. Czyli coś takiego, że y, jakby masz jakąś wartość, nie, na przykład opancerzenie 5 i teraz na koniec swojej tury dostajesz taką wartość bloku, jak twoje opancerzenie. Do tego bloku, który już tam sobie wypracowałeś w toku tury. Czyli jak masz opancerzenie 5, no to dostajesz opancerzenie, dostajesz 5 bloku y, na tą turę przeciwnika i dodatkowo w, w, w, w, oczywiście ono się zmniejsza, nie później z czasem. Nie? To jakieś tam nowe statusy się pojawiły takie, e, takie niuanse, ale gra się, słuchaj, kurczę, mam takie wrażenie, że to jest cały czas to samo, nie? Tylko, tylko po prostu. No właśnie to miałem takie dodać Ci pytanie, czy to jest tak, że oni e, faktycznie zmienili tak wiele, dodali, nie wiem, nowe karty, wiesz, nowe... nowe, nowe nie no, są nowe karty, są nowe karty, zdecydowanie, bo to już, wiesz, po, po, po takiej prostej rozrywce rozpoznajesz że są nowe karty. Ale sam ten, ten ty... zdań, tak, że, to, że to, to ta ścieżka, tak, to się To jest że... bez zmian, to jest to tak. samo na razie. Aha. Ale no... Właśnie mnie ciekawi, jak oni rozwiązali ten multiplayer. Chociaż nie wiem, to sprawdzałeś, bo mówisz, że nie, no nie sprawdzasz Nie, nie, nie widziałem. Nie, bo ja nic nie czytałem, jak zwykle ja jestem poza bańkami ostatnio, więc y, przez ciebie, więc, y, więc jakby ja, wiesz, tego nie... między <śmiech> ja. właśnie, czy to jest tak, że to się jednocześnie zagrywa te karty, czy to jest jakaś, wiesz, y, że masz swoją turę i może mnie na przykład... Ja, ja mówię, nie wiem, czy to nie, kartę, kłosie, czy to nie jest pokłosie, wiesz, ja, ja, tego, ja tego nie sprawdzałem. Nie wiem, czy to nie jest pokłosie y, gry planszowej, bo w grze planszowej nie możesz grać w trybie multiplayer z innym graczem. I możecie grać razem. I po prostu każdy z was w planszówce ma swoją jakby ścieżkę. Ma, znaczy idziecie tą samą ścieżką, nie? Ale jakby jak losujecie przeciwników to losujecie Ileś tam przeciwników w zależności. Nie pamiętam teraz, ile tam się ich losowało, w zależności od liczby graczy chyba plus jeden. I dokładacie je naprzemiennie chyba. Albo nawet tyle samo się dokłada y, przeciwników y, dla każdego gracza nie? W, y, w danym momencie. Nie pamiętam teraz, no, ale w każdym razie ja mam swoje, on ma swoje i możemy lać. Mhm. Lejemy swoich chyba. Kurczę, nie pamiętam, jak to jest. Widzisz. Nie no, ty Wiesz, Mój mózg nie pracuje. Przyjdzie taki tak moment, że ja, że ja oczywiście potem ten do spojrzeniem, bo ja w ogóle też bardzo lubiłem e, pierwszą część. Uważam, że to, była, to był świetny deckbuilder, ale to jest najlepsze, że nie, nie zmienili jakby tej oprawy tak bardzo, żeby, żeby nie, może nie, nie no Jest ciutkę lepiej, się. ale w dalszym ciągu, no ale wiesz, tylko, mówisz, nie zmienili oprawy, tylko, że mi się na przykład podoba oprawa Slay the Spire. Ja pamiętam, jak ja porównałem Absolum i się Sick oburzył, że, że ja porównuję, wiesz, Absolum do Slay the Spire, ale tak. mi się oprawa Slay the Spire podoba. Ten tak. dziwny, specyficzny taki świat dziadowski. Mhm. Dziadostwo, ale tak. mi się podoba. Mhm. Może to jest jakieś moje guilty pleasure. No to w takim razie musimy w te, ten, kontynuować te granie online naszej i, i następnym razem ja sobie w takim yy, wypadku to Slade Spire 2 zakupię i, i, i jestem bardzo ciekawy, jak, jak, jak ten multi wygląda. Tylko ja liczę, że będzie na Gogu, bo jakby Gog jest moją taką główną platformą do, do takich rzeczy, ale ten, ale, ale spoko nie? Jak musi być z Team, to będzie Steam. Zdaje się, że chyba Slade the Spire nie jest, nie jest drogi. nie? Ile? 70 zł kosztuje? Coś takiego. No. Tak. Nie pamiętam, 75 czy. A, czy to są, to są cena, To jest tak samo jak z Songiem", nie? I to też chyba powoduje, że, że ktoś yy, mógłby się zastanawiać, i mówić, a, nam daj mi się nie spodoba. Chcę zobaczyć, o, o co chodzi w tym, w tym szaleństwie. No bo też musi być dużo, sporo nowych graczy, nie? Którzy, którzy wcześniej nie grają w Slade the Spire. I to jest jakby pierwsze zetknięcie z tą, z tą grą, no nie, więc to jest dla mnie e, interesujące, nie, jaki jest tak samo jak z Silksongiem, nie, jest, mnóstwo było ludzi, którzy zaczęło grać Silksonga, a na przykład wcześniej nie grali w Hollow Knighta, bo to też nie jest tak, że w tej grze jest jakaś ciągłość potrzebna, nie, że nie, no, jak ktoś jest wkręcony w lore, to e, pewnie ten świat jest dla niego bardziej zrozumiały, ciekawszy, bogatszy, ale ja uważam, że, że ta gra jakby nie, nie tą historią, nie, ten, nie tą budową świata, taką fabularną stoi, tylko właśnie bardziej tą, tą budową środowiskową, tym co widzimy, tym, tym co my po prostu na bieżąco reagujemy. Mi się Hollow Knight z, z gry, która pierwsze wrażenie zrobiła takie sobie, ja kończącą tą grę, to byłem zachwycony. Oczywiście już nie miałem tej energii, żeby robić te inne zakończenia, jakieś super... Te. Ja byłem zadowolony z tym takim podstawowym zakończeniem, ale, ale jak słyszałem, co się dzieje po prostu, jeśli o jaka tam jest trudna, to ja sobie jakby odkładam tę grę na inny moment, na którym będę miał powiedzmy te dziesiątki godzin, które, które mogę poświęcić na to, żeby jakieś etapy, jakieś potyczki z bosami przechodzić naście razy. No, no ale drugi już, czy ja rozumiem, że okej, okay, to, jest, to jest to, co tak sobie pogrywałeś ostatnio, tak? No ale taką chyba główną grą... Znaczy, chyba, że chcesz jeszcze coś o Call of Duty powiedzieć. <laughs> Jak w eee, to Call of Duty? Eee, bo widzę, że jesteś liderem tabeli, bo i grasz Nie, to tam jedna na jedna partia. <laughs> ale zawsze można no, w ramkę i na, na ten. Nie, na ta no, tak, tak. Wiesz gdzież mi tam do profesjonalnych graczy, ale, ym, ale przyjemnie, wiesz. Ja ja zawsze byłem fanem Call of Duty, więc jakby odpaliłem też tą kampanię, wiesz, taką, która została tak okrzyknięta, że jest beznadziejna w tym kopie. Ale szczerze powiedziawszy, dla mnie każda kampania w Call of Duty była tylko i wyłącznie pretekstem do postrzelania sobie. Ja nigdy nie uważałem, żeby jakakolwiek kampania w Call of Duty poza pierwszą kampanią Modern Warfare i ewentualnie drugą, Modern Warfare 2 No Rushiant, tą misją i tak dalej, to tam jeszcze coś było takiego ciekawego, co się zapamiętało. Ale, ale później to te kampanie są dziadostwo stare, takie, że wiesz. Mm -hmm, mm -hmm. No to tak, nie, ale yy, wiesz. To jest tak, że ta gra zawsze, jakby budowała tą sprzedaż na, na tych dwóch elementach. I no nie dziwo to, że, że ta sprzedaż teraz Call of Duty leci nawet naszej. Jak nie ma tego, tego aspektu, który powodował, że, że ktoś raz na, na rok kupował sobie to, jak pójść, traktował to jak, jak nie wiem, jak, jak, jak takie wyjście do kina, taki blockbuster. Nie? I, I teraz mu to odebrano. Nie? No ale no, ja rozumiem, że że stawiałem na to, co im wychodzi lepiej i, i na dłuższą metę pewnie to jest lepsze rozwiązanie, ale drogi Juszu, maraton nie sądziłem, to tak, znaczy ty wiesz, ale też chciałem tak powiedzieć, że nie sądziłem, że to będzie moja taka gra y, ostatniego tygodnia, w którym chyba tak właduję z lekka jakieś 25 godzin i jestem w szoku, bo y, bo nie sądziłem, że ta, ta, że ta formuła aż tak nie wciągnie i zastanawiałem się, wiesz, co, co, co spowodowało, nie? czy to jest kwestia tego, że nie znałem wcześniej Extraction Shooterów i, i ta, ta mechanika mi się podobała, czy to, że ta gra ma niesamowite manusery i e, na początku ta enigmatyczność tego świata jakby mnie nie wciągała. Po prostu podobała mi się ta, ta oprawa, ta stylistyka, ale Zacząłem jakby się wgłębiać, wróciłem sobie w ogóle na kanale maratonu. Nie wiem, czy widziałeś ten taki 8 Można powiedzieć, że to jest taki zwiastun, nie? Maratona. On jest sam sprzed, sprzed kilku miesięcy. To nie jest coś, co powstało na Premier League, ale to jest taki krótkometrażowy 8-minutowy filmik. No, na poziomie, można powiedzieć, tego, tego Secret Level, co było, co, co Prime pokazywał. Nie wiem, czy widziałeś, wiem, czy pamiętasz. Ale, ale wygląda to kapitalnie. I wiesz, ja, ja po prostu ostatni tydzień to jest moje codzienne granie z maratona, yy, przez co się też nie wysypiam, yy, a jak nie gram to, to patrzę na, na streama grają i muszę przyznać, że już powoli wyrabia się jakby taka pewna społeczność, jakby podejście do, do gry, bo nie wiem, już czy ty grałeś jako róg, czyli ten taki samotny, Eee, nie, wojownik, ja w ogóle który... nie gram w ogóle nie gram w maratona solo a, widzisz, widzisz bo ja, ja na przykład wszedłem e, w solo e, znaczy w ogóle robię solo e, zwykłymi postaciami, tak, te misje e, które, które polegają na tym, że trzeba gdzieś coś znaleźć, coś przenieść coś zaaktywować, nie? że to jest tak, że e, ja to mogę szybciej zrobić sam niż z innymi graczami ale widziałem właśnie i, i zacząłem sobie parę razy, tak wiesz, wchodzić rukiem, no bo róg to jest ta postać, która nie ma takich umiejętności, jak in, takich ofensywnych, to są bardziej takie e, defensywne. Nie wiem, jedna umiejętność sprawia, że jesteśmy niewidzialni dla tych, dla tych robotów e, UI SC, no którzy, którzy normalnie na, na widok graczy zaczynają właśnie strzelać. Więc to jest taki, taka postać, która wchodzi już do trwającej rozrywki. I generalnie pierwszy raz mi się zdarzyło coś, co już wyrobiło się, jeśli chodzi o, o, o graczy Arc Riders, czyli takie podejście, że nie, nie zawsze trzeba do siebie strzelać. Tak? Jak róg spotyka ruka, to już zaczyna się wyrabiać pewna etykieta. Ona się jeszcze rzadko zdarza, ale też patrzyłem na niektórych streamerów, jak grali i tam... Tamtych ruków na mapie, bo to chyba było w tym outpoście, no nie w tej placówce, w tej ostatniej mapie. No ale jak grasz rukiem, to ty nie możesz zbierać ekwipunku. Możesz wszystko zbierać, tylko nie możesz wykonywać misji. Po prostu nie, masz, nie, masz, nie możesz zabierać ze sobą kontraktów i wychodzić z podstawowym tym gienem, takim sponsorowanym. Więc to jest po prostu tak, że wyjść taką gołą postacią, teoretycznie gołą, bo nie możesz sobie ją tak podkoksić, wziąć lepszego sprzętu, wziąć tych wszystkich dodatkowych. Dotykowanie municji, dodatkowa apteczki, tylko idziesz po prostu w teren i zwykle to już tak, że już jak gdzieś połowa tego, tego czasu z tych 25 minut upłynęła, więc jakby ty zbierasz resztki. I w, widziałem właśnie po prostu na jednym tem, jak cała, cała grupa właśnie ruków, ja nie mogłem tego zrozumieć, myślałem, że to są po prostu gracze, którzy grali, grali razem ze sobą, także to jest ten trzyosobowy team. Ale nie, oni po prostu byli każdy robił swoje, nie strzali do siebie, e, komunikowali się i, i tu już widzę taką, taką, taką przyszłość, że być może nie tu pojawia się, jeśli to się po prostu rozbierze, tak wirusowo rozniesie, nie, że, że tak trzeba grać, że to jest jakaś taka szansa dla, dla, tego, dla tego elementu e, tej gry. No bo tak to to y, w przeciwieństwie do Dark Riders to jest chyba y, taka gra, która jest nastawiona absolutnie na konflikt, nie, że właściwie gracze strzelają od razu do siebie. Tam nie ma jakiegoś żadnego takiego podejścia. No i chciałem cię zapytać, Juszu, jak, jak ty widzisz teraz te, ten tydzień spędzony z, z, z maratonem? Czy to jest taki tydzień, który, który był dla ciebie satysfakcjonujący, czy frustrujący, czy, czy to jest gra, którą, w której widzisz jakąś przyszłość? Wiesz, nawet nie zwracałem na ty, uwagi na liczbę, ale po prostu chciałem taki poznać twoje zdanie po, po tym tygodniu obcowania zgrom. Nie wiem, wiesz, co do, co do przyszłości, no to nie wiem. Wiesz, wydaje mi się, że to, to czas po, znowu czas pokaże. Na razie statystyki Steama idą w dół. Yy, tak, się dwa 2000 graczy w piku. Yy, jest mniej tak. każdego dnia. Tak, tak to każdego dnia tam jakby ta ilość graczy spada. Więc z drugiej strony, jak ostatnio patrzyłem, to na Steamie rzeczywiście ten maraton jest, że tak powiem, bardzo, bardzo dobrze był oceniany w tym sklepie, nie? Te ma bardzo pozytywne recenzje, tam 21 tysięcy chyba w tej chwili patrzę na Steama, jest, więc, więc nie wiem, no, na pewno jest jakaś nisza, uważam, to jest niszowa gra generalnie moim hmm. zdaniem I, i taka dość hardkorowa nie? i to nierzadko więcej czasu spędzasz na wybieraniu ekwipunku a potem czekaniu, aż się ta plansza wczyta, a potem się kończy po pięciu minutach i już jakby jest pozamiatane nie? I, i, i tyle więc to, to jest takie dla mnie, ja mówię o swoich odczuciach moje, moje odczucia, hmm. bo rozumiem, że twoje czy Wojtka, który też z nami intensywnie no, Wojtka, gra tak, pozdrawiamy oczywiście, y, każdy z nas ma trochę, mam wrażenie, troszeczkę inne obczucia, dla mnie pierwszy tydzień mega frustracja, jakby ja wiesz, ja nie jestem jakimś tam y, wymiataczem gier FPS, ale też z drugiej strony nie jestem jakimś totalnym, y, że tak powiem, no, y, I a ta gra rzeczywiście po prostu jest brutalna. Bo ona jest brutalna dlatego, że na ten moment jest taka, a nie inna baza graczy i albo po prostu trafiasz w drużynie na jednego czy dwóch graczy. Wiesz, dzisiaj na przykład miałem taki ran, że trafiłem na dwóch graczy, którzy byli naprawdę wyrąbani. żeśmy wykosili po prostu 4 czy 5 drużyn przeciw, dosłownie stary. Wykosiliśmy po prostu 3 czy 4... no może nie 4, 5, ale tam dwie czy trzy drużyny, jedna po drugiej yy, graczy. Ale nie, nie dzięki moim zdolnościom, bo ja tam nic, w zasadzie mój wkład był znikomy, po prostu oni tak znakomicie grali, więc hmm. ta społeczność graczy składa się albo z takich graczy jak ja, którzy nie grają w takie hardkorowe shootery, tylko wiesz, dla mnie kwintesencją mówię, jest multiplayer w Call of Duty, który jest mega satysfakcjonujący, mega przyjemny i w którym ja sobie mogę się cieszyć z tego, że wiesz, zakończę mecz w czubie tabeli albo nawet na pierwszym miejscu, a z drugiej strony, a właśnie dzięki temu, że, że Call of Duty, wydaje mi się, ze względu na jej liczbę graczy, paruje y, tych graczy troszeczkę bardziej uczciwie, tak? A tutaj mhm. mamy tą społeczność mniejszą i tu wiesz, i tu grasz po prostu z hardkorowcami, nie? Więc y, y, y, czy, czy jest szansa na to, żebyś właśnie w dużej mierze trafił na tych hardkorowców i zarówno to może być pozytywne, bo oni będą w twojej drużynie i negatywne, bo oni będą jasne gdzieś w innej drużynie. Na pewno to nie jest gra do tego, żeby siedzieć i gadać sobie na lajcie z kumplami, tak jak my żeśmy tak. przez długi czas grali, bo to jest gra, w której trzeba słuchać, skąd idą mm -hmm. strzały, trzeba tak. słuchać, a nierzadko słuchać tak naprawdę, gdzie ktoś chodzi, czy słychać jakieś odgłosy kroków, skradać się i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko czyni ją takim bardzo z jednej strony. To jest wszystko na papierze, wszystko jest super, nie? Masz takie wrażenie, no tak, dokładnie, To o takie fps -y nic nie robiliśmy całe życie, o takie gry żeśmy walczyli, żeby to było realistyczne. Ja kiedyś, jak mm -hmm. się o mmo chodziło, nie? nie World of Warcraft, tylko właśnie takie MMO, że wszystko stracisz, że tu masz wirtualny dom, ale że cię zabiją jednym strzałem, że to jest takie prawdziwe życie, tylko że wirtualne, nie? Więc tutaj taki FPS naprawdę yy, ciężki gatunkowo. No ale z drugiej strony, wiesz, ja wielokrotnie, słuchaj, no, i, ja, i to tak jest, no, masz 10 ranów, z czego dwa są zakończone jakąś tam ewakuacją. I, i wiesz, i, i, i ja wiem, jak my graliśmy, wiem, jak, jak ja gram w tak. tą grę, i jakby dla mnie ja się zastanawiam, czy to jest ta przyjemność, nie? No, no jeszcze rozumiem, wracam tak. do tej gry. Jeszcze wracam Aha. do tej gry. Może właśnie ze względu na to, że gramy razem, że, że, wiesz, że, jest, że jest nas trzech i możemy sobie razem, że tak powiem, grać, bo to jest zawsze jakby inna. No tak, no i gramy, przecież jest ta komunikacja między nami. Ja wiem, że na początku... Która nic nie, ona nic nie ma żadnego znaczenia, bo i tak po prostu lamimy, jak lamiliśmy, nie? No, ale, no tak, ale, nie ale, ale wiesz, chodzi ale... mi o to, że ta komunikacja i tak jest lepsza niż, niż jej brak. Prawda? Że no to tak, jest... ale wiesz, ale chodzi mi jakby, już podsumowując, bo już widzę, że chcesz coś powiedzieć, więc ja tylko powiem, sobie. że dla mnie to jest doświadczenie yy, chyba jednak bardziej frustrujące mhm. i na pewno yy, byłoby lepiej, gdyby w tej grze było więcej graczy tak jak było na becie. I yy, nie, przepraszam, nie na becie, tylko na tym Serwer slamie, Server slamie. Yy, czyli otwartym weekendzie przed, przed premierą gry. I niestety druga rzecz, która jest, mimo wszystko już abstrahując od tego gameplayu, dla mnie jest yy, no, mega słaba, że serwer Slam w gruncie rzeczy pokazał wszystko, co ta gra ma do zaoferowania, stary. Jedna mapka została dodana i, i to jest takie trochę... Ja już te mapy znam na pamięć, no. mhm. Obrzeża to ja, stary, ja na ślepo. Ja już idę tak, po prostu tak. po omacku chodzę po tej mapie. Ale też nie po omacku, tylko, tylko z zamkniętymi oczami. St no. Stadionem, że wiesz, są gry takie, że wiem, Counter Strike i tak dalej, też, że wiesz, jest kilka map i one są w kółku. Znaczy... Tak, ale ja nie gram w Counter Strike, a wiesz, ja nie chciałem grać w Counter Strike, a ja chciałem grać w ten, pamiętasz pierwszy tra trailer maratonu, jaki był zajebisty, jaka była muzyka, jaki tak. ta. tego nie ma już w tej grze, tak. kurde, gdzie jest ten vibe? Gdzie to wszystko jest? Ja dostałem po prostu Counter-Strike'a w anturażu sci-fi, cyberpunk, tak. future, AI i tak dalej. nie? A ja tego nie chciałem. Ja chciałem jakąś fajną, przyjemną grę. Ja bym chciał, do, do, wiesz, żeby to było bardziej PvE, z opcjonalnym PvP i, i wiesz, i takie sobie chodzenie, zbieranie lutu, yy, wiesz, yy, upgrade'y, rozwijanie postaci... Dobra, zrobię tu przerwę, teraz ty powiedz, bo, bo jeszcze. Bo teraz mi się przypomniało o rozwoju postaci i tak dalej. To też się tu, znaczy, tu, tu, bierze, ty, ja. Znaczy, wiesz, ja, ja się, się zgodzę ze wszystkim, co, czym, czym powiedziałeś, bo ja miałem też takie momenty, gdzie się zastanawiałem, czy w ogóle czy jest sens, żebym grał, kiedy, kiedy ja wyjątkowo po prostu nie, nie potrafię. Znaczy, nie jestem takim graczem, który po prostu mógłby. Wyjść na solówkę z kilkoma graczami, nawet wiesz z jednym, jak wiesz, pokonam jednego gracza, ma jakąś taką niesamowitą satysfakcję. Dla mnie to jest wydarzenie. No właśnie, chodzi mi o to, że wiesz, pokonasz jednego gracza i to jest jakby limit graczy, których możesz pokonać w meczu już się wyczerpał, bo najprawdopodobniej tak. w kolejnym starciu już zginiesz, nie? A Dokładnie. do tego jeszcze, o, o tym też rozmawialiśmy, ta, jakby, i ja rozumiem, to jest ten próg wejścia, to jest ten hardcore, który niektórzy lubią, niektórzy nie, ale jest tu coś takiego, zwłaszcza dla słabszych graczy, takich jak ja na przykład, y, mówię to bez ogródek, nie, nie jestem tutaj żadnym y, nie wiadomo jakim y, graczem i jakim wymiataczem, y, że jak stracisz ten ekwipunek i bierzesz ten ekwipunek darmowy i idziesz na serwer, to teraz walczysz z graczami, którzy mają fioletowe tarcze, są tak. wy, wypakowani po zęby i oni tylko na takich lamusów jak ja czekają, bo oni tak, ich jedyny, oni po prostu na nas żerują i nie dość, że my wchodzimy i teraz musimy zrobić dwa, trzy rany, żeby ewentualnie znaleźć jakiś sprzęt, żeby się tam odkuć, żeby coś znaleźć, żeby y, y, to zrobić I, i pewnie nam się uda po dwóch, trzech ranach. Y, wiesz, y, w sensie nie, że dwa, trzy muszą być sukcesem, tylko pierwszy pewnie zginiemy od razu, drugi po ciężkiej walce też zginiemy i tak. trzeci może uda się ewakuować coś zabierając i potem z tym sprzętem, który zabraliśmy, możemy zacząć kolejny mecz i liczyć na to, że będzie lepiej. No ale niestety nigdy nie będzie, bo ile razy zaczynaliśmy mecz i mówiliśmy, no dobra, bierzemy tu, bierzemy tak. ten super ex i tak dalej, nie? Po czym Partia trwała pięć minut, dosłownie, bo Ale, wychodziliśmy szliśmy, i od razu ze na nagle dobry. się okazało, że kończyliśmy rundę. Tylko, że właśnie też było tak, że to, to też wynika z tego, że ja w ogóle... Ale najczęściej kruje... mam wrażenie, kończyliśmy rany w sytuacji, w których unikaliśmy konfrontacji, a nie tak. szukaliśmy konfrontacji z innymi graczami. Bo statystyki naszych konfrontacji z innymi graczami są nieubłagane. One tak. są zawsze takie same. Jakby jasne, jesteśmy w stanie pokonać jednego, dwóch graczy, koniec. I na tym się tak. wyczerpuje ale też mi się wydaje, że, że też jest nastawienie, podejście do misji jest ważne na tej zasadzie, jakich, jakich wybierasz tych, tych, jakich wybierasz postaci, nie? Jakich wybierasz no ale my skóry. to my wybieramy, no Wojtek znaczy nie, wiesz co, ja leczącą, teraz... ja skradającą, a ty al... no ja, albo znaczy, Ja, ja biorę na siebie tą... to, że ja, że ja właśnie uważam, że ja brałem, znaczy grałem złodziejką, znaczy jak zaczynałem grać niszczycielem, tym destrojerem, no tutaj jest taka klasyczna postać, która ma być odporniejsza na strzały, ma być też ma tą taką umiejętność tego takiego nie wiem, jak to nazwać, jakieś baraż rakietowe tak, że masz to nacelowanie i on mm -hmm. jakby ale to się w ogóle nie przydaje. I znaczy pewnie gracze jacyś mogą z tego nie no, ja bym skończyła. jednak w dalszym ciągu powiedział, że jest coś takiego, że może Tobie po prostu ta postać nie leży, wiesz? Tak, bo, bo, tak. bo ja bym znaczy, tak nie po powiedział, bo mi się wydaje, że... tak tych, tych umiejętności wystarczająco tak. dobrze, żeby ją wybrać. I później był taki moment, że grałem właśnie za złodziejką. Złodziejka ma bardzo dobrą tą umiejętność, taką em, widzenia em, przedmiotów, jakby te, te, te kontury i to też działa na graczy w bliskiej odległości albo w dymie i, i, i, i to jest świetne, to się sprawdza, na przykład w kombinacji właśnie z... Z, z, tym, z, z tymi takimi granatami dymnymi, które, czy tymi, nie wiem, dyskami dymnymi, które, które rzuca e, assassin, no to jest świetne, ale teraz zauważyłem, że właśnie takiego podejścia PvP, to bardzo dobrze się sprawdza ten Rekon, nie? bo jednak on potrafi wykryć, tylko że też zauważyłem, że to nie jest tak, że on wykrywa konkretnie graczy, on pokazuje wszystkich przeciwników i, mm -hmm. i e, te kropeczki takie czerwone one niekoniecznie oznaczają gracze, ale jeśli właśnie połączysz to z tym, tak powiedziałeś, z nasłuchiwaniem. Wiesz, no to jest, roboty wydaje mi się, że nie otwierają same drzwi, więc jak już słyszysz, że gdzieś się coś tłucze szkło. A nie, chyba się... potrafią otworzyć. Wiesz, parę a, razy aha. wlazły, no. Aha, no to, ale to już jest coś takiego, że już zaczyna ci się ramka y, świecić, że coś się, coś się dzieje. I tak sobie myślę, że taki. Dobrze dobrane takie trio, no nie wiesz, komplementuje się, tylko to też trzeba jakby wyćwiczyć się i nastawić. I ja, ja jak gram teraz sam, albo gram z, z graczami randomowymi, to jest tak, że faktycznie trafisz na, na bardzo dobrych graczy i, i to można powiedzieć, że w krytycznych momentach oni potrafią uciągnąć, wiesz, tą drużynę, jakby przez taki trudny moment, ale jednocześnie też się, wiesz wspieracie, to nie jest tak, że nie, nie czujesz się, że jesteś piątym yy, kołem uwozu, a też jak gram właśnie też sam, bawiłem się właśnie i to solo i tym rukiem, to już się zastanawiam zadaniowo. I muszę przyznać, że ten taki balans między tym, że grasz w tę grę po prostu, żeby wchodzić, tam postrzelać się i ewentualnie coś wyciągnąć, to jest jeden element, a drugi to jest ten, ten rozwój postaci i to, to, to budowanie, wiesz, to zdobywanie doświadczania, ten, ten taki powolny, ale jednak Wyraźny grind jest jakby satysfakcjonujący, bo ty widzisz. Ja widzę na przykład już różnicę między tym girem, jaki mam teraz, a jaki miałem na początku gry. No nie? No w sensie, no oczywiście, że, że jest różnica, nie pod tym względem, ale chodzi mi o to, że nawet ten sprzęt, który mam w zapasie, nie? to już nie są zielone przedmioty, to już są niebieskie. To już są niebieskie nie, no tarczy, no tak, no bo nawet... odblokowując kolejne rzeczy, jakby później, to tak. nie jest tak. Zresztą wiesz, mam wrażenie, że ta gra bardzo źle uczy graczy korzystania, bo pamiętasz przez dłuższą część, tak naprawdę przez 20 godzin grania już w retailową wersję, ja się dziwiłem skąd wy macie te nowe skórki. Potem się okazuje, że trzeba wejść w, do sekcji tam leksykon, do tej encyklopedii i tam w toku gry się odblokowuje tysiące różnych rzeczy, się dostaje tak. darmowe skórki, nalepki, mnóstwo różnych rzeczy. I ja tego nie robiłem w ogóle, nie, tego, tego w ogóle nie wiedziałem, więc ta gra dość kiepsko uczy, ale może to jest specjalny, wiesz, bo mówię, może to jest tak hardkorowe doświadczenie specjalnie, mhm. tylko wiesz, ja po tych prawie jak policzę czas spędzony i w serwer slamie i teraz w pełnej wersji, no to tych już 3, ponad 30 godzinach gry, ja cały czas mam wrażenie, my cały czas męczymy bułę na tych, na tych samych mapach. Na tych trzech mapach mhm. na krzyż. Tak naprawdę, bo na tą jedną prawie znaczy, w nie Czy ta nowa mapa ma się teraz pojawić yy, w ciągu, nie wiem, czy jakiś tygodnia, czy jakoś tak w połowie? No rozumiem, ale, ale wiesz, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że, że, nawet, że w dalszym ciągu, nie? My, my męczymy Bułę na... Ja wiem, że to jest w sumie... Wiesz, prawdopodobieństwo, że my teraz na tych mapach trafimy na graczy jest większe, no bo tych map jest mniej, graczy jest generalnie mniej, graczy jest mało, yy, jakby w tą... Mhm. Czeka, coś mi tutaj jeszcze ja tu się zastanawiam, jak, jak ten mi... ym, jak to się nazywa no nie, matchmaking ja... będzie działał wiesz w tle bo tak jak mówisz na razie jak ma się wrażenie że, że ci gracze którzy się pojawiają oni się pojawiają w twojej grze bez matchmakingu takiego tak czyli właśnie możesz trafić na takiegoś ultra prosa który oczywiście będzie traktował graczy którzy nie mają aż takich umiejętności jak mięsa armatnie. I, I to jest ten problem, ale jeśli jest tam jakiś matchmaking, a wydaje mi się, że, że Banji przecież miało bardzo dobry matchmaking jeszcze czasów Halo, ja nie wierzę, że oni tych umiejętności wiesz, o, o tym zapomnieli. Wiesz, ale ja, element... ja nie mówię, że oni o tym zapomnieli, tylko ja bardziej zrzucam to wszystko na karp, niestety, yy, małego player nie? I że jakby w dużej mierze w tą grę, jakby myślę, że największa część ludzi to są ludzie którzy tego rodzaju hardkorowej bo wiesz hardkorowej rozgrywki oczekują. Ja rozumiem, że jest, że to są wszystko rzeczy, które pewnie przez jakieś niszowe i i, i mówię to bez cienia jakiejś złośliwości, czy, czy bez tego tylko po prostu, że zawsze jest grupa ludzi, którym, którzy tego oczekują, którzy tego chcą, którzy te, tego typu rzeczy chcieli. Ja mam wrażenie, że nikt nie wiedział, że to tak będzie wyglądać. W sensie ja tak nie wiedziałem. Taki masowy odbiorca, który obejrzał konferencję Sony jedną czy drugą, to mhm. ja mam wrażenie, ja nie, miałem, ja nie miałem żadnego absolutnie wyobrażenia, czym będzie maraton. Poza mhm. tym, że będzie extraction shooterem, cokolwiek by to miało nie znaczyć. No właśnie I... ciekawy, jak, jak, jak duży wpływ na, na końcowy... Bo wiesz, to nie jest tak, że oni mogli przebudować grę, w absolutnie, nie wiem, trzy miesiące, czy tam cztery miesiące od premiery Ark Raiders, nie? I, i, i wziąć ten. Ale jestem ciekawy, jak, jaki wpływ miała ta gra na to, co oni tutaj pokazali i kwestia tego, co powiedziałeś, że te mapy, nie? To są tylko trzy. I jeśli... Ale znowu w Destiny też nie było jakby na początku, wiesz, w tym pierwszym Destiny też nie było za dużo tego kontentu, więc to jest... No tak, ale Destiny była grą, która miała mnóstwo, yy, że tak powiem, yy, yy, że, że była grą, którą mogłeś grać satysfakcjonująco samemu, wydaje mi się. Mhm. Rozumiesz? Że, że, że była... Nie wiem, jak to było od początku, bo ja w Destiny tak naprawdę w Destiny 1 coś tam grałem, ale potem w Destiny 2 to tak naprawdę tylko raz uruchomiłem. Teraz ostatnio trochę dłużej pograłem, tam przyszedłem samouczek, ten, ten podstawowy, nie? I, I wiesz, tam wyleciałem, żeby już latać po tych planetach, zrobiłem tam pierwszą część tej na tej pierwszej planecie, takiej tam te, te, te całe, te, te jakby misje, nie? Tylko tylko mi się wydaje, że Destiny to jest zupełnie inna gra, no bo to jest gra, wiesz, PvE, więc tak czy siak lejesz jakieś tam roboty, zawsze się znajdą gracze dookoła yy, i sobie możesz pograć. A w, przypadku, a w przypadku maratonu, no to jest jednak gra konfrontacyjna, to jest, wiesz, to jest i, to, i to taka, że ty po drugiej stronie nie spotykasz graczy, jakby szansa, że spotkasz gracza na podobnym poziomie umiejętności jest raczej niewielka. Przede wszystkim grają to naprawdę wymiatacze. I ci tak. gracze są wymiataczami. I ja wiem, że każdy może się stać tym wymiataczem, tylko to jest naprawdę żmudna i ciężka droga. I to jest pytanie, czy ty chcesz, czy warto, czy to nie jest tak, że za pół roku tej gry już w ogóle nie będzie, nie? Bo patrząc na, te, na ten trend na Steamie, to on jest taki raczej mało optymistyczny, moim zdaniem. Mhm. Tak, tak. I wiesz, tak. jeśli jeszcze do tego dodasz tak naprawdę, wiesz, yy, rozwój umiejętności tych twoich postaci. No, jeżeli te umiejętności polegają na tym, że zwiększasz sobie pulę na, na highs, do, tam o 200 tysięcy, gdzie ty tak naprawdę, yy, będąc takim znowu bida graczem jak ja, ledwo jak widziałeś więcej niż 10 yy, tak. tysięcy tych, tej waluty, to, to w ogóle możesz się czuć jako naprawdę bogaty człowiek w tej grze, tak. gdzie i tak musisz tą walutę częściowo i, i niektóre przedmioty wydawać na ulepszenia. To co to jest za rozwój postaci? Co to są za rozwinięcia? Ta, tylko ta pierwsza korporacja, tak zauważyłem, tylko ta pierwsza korporacja tak naprawdę daje ci takie e, ta e, SIAK. SIAK to brzmi. No. Ona jest tą korporacją, która rozwija twoją postać. Na no, takiej zasadzie jak nie wiem, że, że nie wiem, obniża ci yy, wiesz, to, tą, tą, tą przegrzewalność, nie, nie? Że, że, się tak, że I tam jakieś takie inne rzeczy, takie rzeczy, które faktycznie wpływają na. Po twoją postać. Reszta, przynajmniej na tym etapie, na którym widzę, no to są takie motywy, że możesz sobie na przykład, nie wiem, tak powiedziałeś, zwiększyć... No czeka, to jest w tej pierwszej, ale w tych innych to na przykład, nie wiem, masz umie... y... upgrade, który pozwala ci po prostu kupować lepsze upgrade'y w zbrojowni. I to wszystko, nie? Że jakby nie rozwijasz tej postaci, tak ten, rozwijasz do pewnego momentu i to jest koniec. Później się okazuje, że y... tak naprawdę na, na wszystko inne to mają wpływy terdzenie. I to jest fajnie zrobione, wiesz, to jak, jak ty tą postać faktycznie możesz, i jak to musisz robić z głową, nie? Bo nie wszystkie na przykład te, te, te, te, te rdzenie, czy te jakieś takie, te dodatki, te tarcze, że one są komplementarne. Bo one, część jest specjalna, jakby jest tylko do wykorzystania przez daną, daną postać, nie? Bo, bo jakby podbija te umiejętności tej postaci. Na przykład, nie wiem, assassin ma ten rdzeń, który wydłuża trwanie tego, tej zasłony dymnej, ale y, są też rzeczy, które na przykład, nie wiem, y, Sprawiałem, że okej, okay, dostajesz coś kosztem czegoś i też zauważyłem, że, że, y, że y, czasami nawet nie opłaca się czegoś wziąć, tylko dlatego, że wiesz, to, to leży i chcesz to podnieść, to zlutować, nie instalujesz tego od razu na sobie, bo to może mieć... Na się... wiesz, że ja na początku y, y, y, też nie za bardzo, wiesz, y, ten interfejs był dla mnie y, jakby jak jakby jasny, ale to przyszło z czasem, że jakby to, to wszystko okiznałem, a to co ty powiedziałeś, to taka dla mnie było o tyle e, jasne, że muszę coś odblokować, że za każdym razem jak coś się pojawia no nie w jakimś tam, w jakimś tam e, dziale, czy w jakimś tam właśnie, czy w kodeksie, czy gdzieś... To dostajesz ten takie y, podświetlenie, że tam jest tyle no i tyle. No tak, ale ja miałem takie, no tak, ale właśnie ja miałem takie wrażenie, że to jest kodeks, to jedyne podświetlenie, że dostajesz jakiś tam opis fabularny, tak. który musisz odklikać, przeczytać, więc ja to ignorowałem. W wielu grach tak jest, że masz samouczek i, ci, i mi się świeci w tym wiesz, w sekcji tak. y, tutorial, świeci mi się pierdyliard rzeczy, y, że tam powinienem to odklikać. Ja tego nie robię, tego nie odklikuję, bo to nie ma żadnego mhm. sensu. Więc ja miałem takie, wiesz, nie odklikuję wszystkiego zawsze na pałę, nie? Ja się tak zastanawiałem, był taki moment, jak, jak graliśmy, że ja sobie pomyślałem, że może rozwiązaniem byłoby stworzenie dla graczy właśnie takiej mapy, że oni sobie grają tam z botami tylko, nie? I, i wiesz, miałem tą satysfakcję, sobie postrzelałem, ale tak sobie pomyślałem, że to też na dłuższą metę jeszcze byłoby większym gwoździem do, do trumny, bo wyzbyłoby ten grę z tego, co, co jakby moim zdaniem buduje jakby jej najlepszy aspekt, czyli, czyli to, to, to kalkulowanie ryzyka i ten element, który ja nazywam jak surwały horroru, nie? Bo ja wiem, że yy, ja traktuję innych graczy zawsze tak, jakby byli ode mnie lepsi, więc jeśli jest jakaś taka potyczka, w której, wiesz, ja strzelam do nich i oni, oni nie padają i oni zaczynają do mnie strzelać i ja zaczynam dużo energii, to ja uciekam albo się chowam, albo gdzieś się czaję, albo coś, wiesz, próbuję jakby wydostać się z tej sytuacji w taki sposób, jakbym grał właśnie taki survival horror. I to też jest niesamowite, jak ta gra pokazuje, jak gracze podchodzą do, do, do tego PvP. Tak? Że są gracze, którzy przebiegają przez te mapy, powstrzelają się, zrobią coś tam, co mają zrobić i idą do następnego miejsca. Tak? A są gracze tacy, którzy już być może tego, że wszystko co mieli zrobić, to zrobili i już czają się na innych graczy. Wiedzą, gdzie są te takie te kluczowe, te takie najbardziej e, e, znaczy te, takie najgorętsze miejsca, takie, takie hit mapy, nie? gdzie gdzie jest najwięcej potyczek, gdzie gracze będą uciekać, tam na nich czekają. Jak jednego gracza pokona, pokonają, to gdzieś się zaczają, bo wiedzą, że w pewnym momencie przyjdzie drugi gracz, żeby go wskrzesić. W ogóle ten element, bo tego chyba w Riders nie ma, że tam jest Riders jak, jak nie zostaniesz wszeszony w, w, w tym pierwszym momencie, tak, czyli w tej fazie po prostu, jak zginiesz, nie? to nie da się wskrzesić się później. No ale tak? też to dłużej trwa, wydaje mi się, Riders, a, wiesz, ten, ten, to umieranie. A tutaj jest, no świetne jest to, że masz jakby te dwa, dwa tryby tego, tego bycia pokonanym, tak? Jeden ten tryb, gdzie jesteś e, e, jakby krwiący i te elementy, które, wiesz, to są takie drobne rzeczy, e, które być może, e, one były w innych grach, ale e, nie wiem, w jakichś innych battle royale, że z, e, kiedy czołgasz się, pokonany leżąc, e, uciekasz, nie? Zostawiasz ten ślad, który pokazuje, jak nitka pokołem, gdzie, gdzie ktoś się schował, że jest ten element właśnie tego, że jak zostaniesz pokonany, to twoja torba zostaje i po jakimś czasie y, gracz y, z twojej drużyny może przyjść i cię jeszcze wskrzesić i to w niektórych sytuacjach wiesz, ratowało y, te, te, te, te biegi nie? te rany i to jest, to jest dla mnie taki element, którego ja wcześniej w grach nie widziałem, bo ja na przykład w ogóle nigdy nie podobało mi się i nigdy nie złapałem bakcyla y, Battle Royale, czy to w, w, w PUBG jaka tak najmniej nie grałem, ale próbowałem, starałem się jak mogłem grać w Fortnite'a i, i nie wiem, czy ta kwestia tego, że wiesz, i musisz nie tylko umieć strzelać, ale też budować, nie, bo to jest element takiej gry defensywnej, ale sama ta idea takiego Battle Royale nie podobała mi się, że jakby nie, nie miałem nigdy satysfakcji e, z tego. A tutaj jest coś pomiędzy, że widzisz, że to są te elementy z właśnie tak z Battle Royale, plus, wiesz, to są te drużyny trzyosobowe, czyli trochę jak w Apex, e, Apex Legend. Masz e, te... Elementy jak y, mm, z hero-shooterów. No, nie? no, bo masz postacie, które są. Y, no, bardzo się różnią od siebie, tak, jeśli chodzi o umiejętności, i, i, i one się jakby komplementują. I to jest ciekawe, że, y, wiesz, każdy ma coś, coś innego, nie? Że y, To też sprawia, że w ogóle, jak, jak tak jak Wojtek, nie? Że on, on gra tym triaż, tak, chyba tym medykiem, mhm. i on tylko nim gra. Ja się tam pytałem, czy na przykład próbował tą tą. Nie, on tylko postacią, bo ją się nauczył i ją podawał do perfekcji. To jest jego, e, jego postać. No w ogóle e, e, ja w przeciwieństwie grałem wszystkimi postaciami, oprócz te, tym medykiem. Naprawdę. E, no i trochę mniej wandalem. Nie? Wandal jakby też, też jest ciekawa postać, że też trzeba się nauczyć nią grać, bo ona ma taką umiejętność e, ofensywną, którą którą trzeba umieć takim On ma taki, taki, taki, zbiera tą energię i tak ciska nią, nie? I ona powoduje taki, e, taką... No nie eksplozję, eksplozję, ale taki, tak, e, tak, taki, taki mini wybuch, no, nie? Więc, więc to jest ciekawe, ale no wiesz, dla mnie to jest niesamowite, że ja kiedy, kiedy nie gram, to ja myślę o maratonie, oglądam streamy, jak ludzie grają i Staram się jakby wyciągać z tej gry rzeczy, których, których wcześniej nie, nie wyciągałem z, z shooterów. wiesz, że, e, że dla mnie wcześniej shootery to były właśnie takie gry, tak jak mówisz, że wchodzisz, masz tą satysfakcję, że ten, ten stosunek jakby czasu do, do pierwszego fraga jest krótki, więc już masz tą szybką taką, taką e, nie jak to powiedzieć, taką dopaminkę, nie, tej satysfakcji. Tutaj te e, te ta, ta walka z innymi graczami, to pokonanie innego gracza wymaga no jednak większego wysiłku, bo jeszcze musisz po pokonaniu tego gracza go dobić, żeby ci, go, żeby ci tą walkę, jakby tą eliminację zaliczyło. Więc to, jest, to są takie elementy drobne, które teraz sprawiają, że ja widzę po prostu, jak, jak wyjątkowa jest ta gra, ale też obawiam się, że że jeśli oni nie, nie znajdą sposobu, żeby pozyskiwać nowych graczy, jakby zachęcać, nie? Żeby dać, dać coś tym graczom takiego, co pozwoli im jakby złapać tego bakcyla, to wydaje mi się, że yy, aczkolwiek to nie podzieli losów ani Concorda, ani też High Guard, nie? że ja, ja uważam, że ta gra będzie utrzymana, tylko yy, kwestia jest taka, że, że yy, Bungie może na przykład, nie wiem, zostać odchudzone, jeśli nie mają jakiegoś innego dużego projektu. Bo ja nie wiem, jak wygląda sytuacja, wiesz, z Destiny, czy oni tam mają kolejny jakiś dodatek, który na, na tym pracują, czy oni wszystkie, całą moc przerobą posta postawili na, na maraton. I to jest dla mnie e, bardzo interesujące. I ja na przykład póki co będę do, do, do maratona wracał, będę sobie codziennie przynajmniej kilka, kilka rzeczy robił, wiesz, przynajmniej póki mam te takie główne misje, nie te kontrakty takie, ja je ja, ja nazywam fabularnymi, nie? ale te, które są złożone. Nie? Bo później wchodzą już te takie misje typu, nie wiem, wyeliminuj tylu i tylu, yy, nie wiem, przeciwników albo pozbieraj, albo zlutuj tyle i tyle szafek. I to są takie drobne rzeczy, nie? które możesz robić za każdym razem, ale póki są te takie konkretne misje, to ja właśnie sobie wchodzę czy solo, czy, yy, czy z jakimiś innymi graczami, ale, ale jakby nie angażuję się, wiesz, kiedy my gramy, to albo ustalamy tak, że Mamy podobne misje, i w sumie opłaca się je robić. I wtedy też, wiesz, no to jest też kwestia tego, tych, tych historii, które się tworzą w tej grze. Nie wiesz, kiedy e, ja miałem taką jedną misję, którą podchodziłem do niej solo kilka razy. Bo ona polegała na tym, że e, musiałeś w dwóch punktach coś zrobić. W tym ostatnim punkcie przywołać dropshippa i później go zhakować. Ale żeby go zhakować, to musiałeś wskoczyć na niego. I sam fakt no, niewskoczenia niego no, był dosyć skomplikowany, bo yy, jedynym takim jedynym sposobem, żeby to zrobić to było jakby wyjść na otwartą przestrzeń nie? i dać się nadzieć na, na atak właśnie tych, tych botów, nie tych robotów, które tam są. I samemu było bardzo ciężko, ale wiesz, tyle razy podchodziłem do, do tej misji, że ja już później, tak jak powiedziałeś, na pamięć się nauczyłem wiesz, tej mapy, wiedziałem gdzie mam iść, skróty konkretnie to zrobiliśmy. i Wojtek miał tą samą misję, i można było to też tak zrobić, że e, ta sama osoba nie musiała robić jakby danego e, celu, tylko, tylko ktoś mógł zrobić ten cel, ja mogłem zrobić drugi i wszystkim nam to zaliczało. Więc e, po prostu to, jak żeśmy skończyli tą misję, miałem taką satysfakcję, wiesz, że to automatycznie, właśnie te momenty, które są e, tego sukcesu, one później jakby wymazują te 10 wcześniejszych porażek. I później znowu nadbudowuje się trochę ta frustracja, no nie? że właśnie nie wychodzi i tak dalej. Ale później znowu jest tak, że przechodzi jakiś fajny moment, jest, jest ta współpraca, jest ta, ta wspólna gra i jest naprawdę nieźle. Więc ja w ogóle, tak jak powiedziałem, do maratona będę wracał. Życzę tej grze sukcesów. Mam nadzieję, że te sukcesy nie będą oparte na, na tych, tej walucie luks. Która, która sprzedaje tylko te, te, te skórki, kosmetyki i tak dalej, więc zresztą ja uważam, że, że te skórki, które się zdobywa, odblokowuje na, na zasadzie właśnie tego zwykłego progresu są świetne, nie? I ja nie wiem, czy jest jakakolwiek skórka, którą na przykład bym kupił za, za premium, to samo do broni, no ale no, e, zobaczymy jak, e, jak będzie wyglądała przyszłość właśnie, nie wiem, w ciągu tego e, tygodnia, dwóch ma być ta nowa mapa, nie wiem dokładnie jaka, może będzie taka ultra, dla prosów, nie? bo teraz ta placówka się zrobiła taka, że, że tam jest ten najlepszy... No ale to też może wynika, że tam jest ten naj, lód. najciekawszy lud, wiesz. Dokładnie. Tak na I, i, jest, I najwięcej z tego wynosisz, nie? Dokładnie. Więc ja mam nadzieję już, że jeszcze, jeszcze się tak nie, nie, nie, nie rozczarowałeś do końca, w tym sensie, że jeszcze będziesz chciał wracać. Znaczy, wiesz, ale ja dlaczego, wiesz, ja się, ja się wcale nie rozczarowałem, bo ja jestem, yy, mówię, u mnie to jest taka, jak to mówią... Love-hate. Tak, love-hate relationship, nie, że jakby z jednej strony nienawidzę tej gry, po prostu mnie wkurza na maksa, ale z drugiej strony jednak chętnie w, daniej, w dalszym ciągu do niej wracam i wiesz i w dalszym ciągu chcę w nią zagrać. Więc to jest coś, coś dziwnego, się tutaj dzieje, nie wiem, to, to upokorzenie, może uwielbiamy doświadczać upokorzeń. Wiesz? No, ale mam nadzieję, że, że jakby jesteśmy, tak jak tak powiedziałeś, że trochę to jest bez sensu, ale to jest tak, że Ćwiczysz sensejem, który cię cały czas okłada. Zamiast uczyć cię technik, jakby wprowadzić jakiś taki system, to no za tak, każdym no to jest razem daje to... się w, z pięści i mówi wstawaj. I ty w pewnym no trochę tak. I ty... masz nauczyć się blokować uderzenie tej pięści i oddać zwiększą siłą sensejowi. No. Albo, albo blokować, albo zrobić jakiś unik, albo coś innego wymyślić, ale jakby nie dostajesz żadnej podpowiedzi, jakby nikt ci nie mówi, co masz zrobić, tylko po prostu generalnie jak będziesz stał i szedł na zderzenie czołowe, no to zderzenie czołowe, no tak. to, to ta plomba, nie? Hmm, hmm. Chociaż jak, yy, wiesz, wejdziesz taką kluczą kl kl kl norę, jak, jak ja wszedłem i o maraton, to ja mnóstwo sobie takich filmików obejrzałem, które... Tak naprawdę, no, właściwie nic, nic się nie Nie, to ja już nie w mówię. Pozostałem czasie wolę grać w tak, ale no, oni, oni nie, nie, nic nie, nie informują Cię na przykład, czy, o czymś tylko byś nie wiedział. Na przykład ja bym bardzo ciekawy, jak, wiesz, jakie techniki, jakie bronie. Nie, to, to trzeba jakby samemu sobie wypracować. Rzeczywiście są, są bronie, które z upgrade'ami e, no, robią niesamowitą robotę, ale to jest coś, co po prostu naturalnie w pewnym momencie sam, do, sam do tego dojdziesz, nie? I te poradniki się nie przydają. No ale drogi Juszu, to ja myślę, że, że w tym momencie możemy yy, zakończyć, bo, bo yy, zaraz fajny mecz, później można jeszcze po meczu yy, partyjkę No może zobaczymy jak na rogu mi będzie chodziło, wiesz? Tak, więc, to jest więc yy, tak. no, no to, jest, to jest faktycznie, że na rogu ci może pójść, bo, bo tam się instaluje ten, yy, ten anti cheat który na, na chyba na Linuxie by nie poszedł, więc na Steam Decku też raczej się nie pogra w tę grę, więc yy, a więc ciekawy jestem, właśnie. To może być nie się ma tam żadnego okazać, że... opisu takiego w, w samej grze, że, że nie jest. Rozumiem, że nie jest kompatybilna, tak? Ze Steam Deckiem. że aż zobaczę. Bo Ark Riders też ma anti-cheat, nie? I jakby Ark Riders jakoś. No, Ark Rider schodzi na tym. Nie no Jest nieobsługiwana. Nie no dobra, ale tak jak powiedziałeś, fajny mecz, więc to, to już sobie będziemy śledzić tak. później. A później może jeszcze partyjka. No, dziękuję dobra. Ci już drogi. Dzięki również. Więc e, słówko, e, słówko na, na koniec, hashtag e, maraton. M, niech będzie maraton, chciałem powiedzieć, nie nie poddajmy się. Maraton, hashtag maraton. I, i, i ten. Dziękuję Ci jeszcze raz, już pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na e, w, st, e, grupie Fantazmagieri, żeby e, lajkować, subskrybować kanał Fantasmagieri, kanał Polskiej Kroniki Gier. No i co? I słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Trzymajcie się, cześć.